Cześć, witajcie w Cinema Podcast, z tej strony Grzesiek, a dzisiaj ze mną są Krystian. Cześć. I Paweł. Cześć. A będziemy rozmawiać o bardzo, na bardzo gorący temat, a mianowicie o tegorocznych Oscarach. Porozmawiamy tutaj sobie o nominowanych filmach, przedstawimy naszych faworytów, nasze typy w poszczególnych kategoriach, analogicznie do tego, co, co robiliśmy Rok wcześniej i dwa lata wcześniej. Także nasze podcasty cieszyły się na ten temat, cieszyły się dosyć sporym zainteresowaniem. Jak, jak macie ochotę sprawdzić, co sądziliśmy o, o poprzednich latach oskarowych, to polecam zajrzeć do tamtych podcastów. Mam nadzieję, że tutaj też dowiecie się czegoś ciekawego. Przyczę wam powiem, że w tym roku jakoś moje zainteresowanie oskarami trochę spadło w stosunku do, do lat poprzednich. Nie wiem, czy, czy to jest spowodowane gorszymi filmami w moim mniemaniu nominowanymi ogólnie, czy jakimś takim zniechęceniem do tych nagród ogólnym. Nie wiem, czy wy też macie takie wrażenie, czy jakoś entuzjastycznie do tego podchodzicie? No ja zawsze czekam na Oscary, zawsze. Mimo, że, mimo, że narzekam co roku na te nagrody, jak chyba większość osób zainteresowanych filmem, no ale jest coś w tych nagrodach takiego, że, że ekscytują. No jest, jest, to prawda. Sama ta sama otoczka mimo wszystko jakoś, jakoś działa na każdego kinomana chyba. Ja się zawsze no, a... śmieję, jeśli mogę tak powiedzieć, że to jest jedyny No Oskarowa, to jest jedyny wieczór w moim życiu, kiedy czuję coś na kształt emocji sportowych, bo ja Aha. nigdy takich emocji nie czuję. A to prawda, a właśnie. Wiesz, ja, ja, ja, też, ja też jestem asportowy totalnie i, tu, i tutaj też, też jakieś tam kibicuję swoim typom faktycznie. No, a, czyli rozumiem, że, że oglądacie galę na żywo. Tak, tak, wszystko. co roku od lat. No <laughs> Ja też już chyba z 10 z 10 lat tak już śledzę tak dokładnie. No wcześniej tak powiedzmy dowiadywałem się tylko co wygrało, co było nominowane, ale w... yy, oglądam no na pewno w tym roku też będę oglądał. No jeśli chodzi o moje zainteresowanie no, trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że jest jakoś podobne niż, niż poprzednio. Yy, z tym, że jakoś wystartowałem troszeczkę później, więc mam trochę zaległości z takich wcześniejszych filmów. Dopiero wczoraj nadrobiłem pierwszego człowieka dopiero mam w planach Czarne Bractwo więc jakby z opóźnieniem wszystko oglądam ale coraz bardziej się wkręcam i jeszcze z tej głównej kategorii mimo jednego filmu nie widziałem nie trafiłem na film, który byłbym totalnie zawiedziony, więc ja aż tak na ten zestaw tegoroczny nie narzekam a ja powiem, że oglądam Oscary tak na dobrą sprawę ja tam przerwy, nie wiem, ale y, może coś tam kiedyś opuściłem, ale nie bardzo. Y, od czasu gali, na której wygrał Tańczący z Wilkami, moi drodzy, 90 lat no, początek. To już kawał czasu. Tak, tak, to to Jeszcze oczywiście jesteś wierny, wierny Tyle, że nie oglądałem jej na żywo, tylko wtedy, tylko zawsze to było wtedy, jeszcze Telewizja Polska puszczała na drugi dzień, czasem to był nawet taki trochę skrót. A wtedy, kiedy była na żywo, nawet um, w telewizji, bo były takie lata. Były takie lata, tak, tak jeszcze To nagrywałem na VHS-y, oglądałem potem w kolejne dni, bo też wtedy byłem taki dosyć młody, raczej nocki i nie mogłem zarwać No a teraz, od, jak już są czasy internetu, no to już, już śledzę, śledzę na żywo. A to chyba była pamiętna gala, bo wtedy tańczący z wilkami wygrał i z chłopcami z Ferajnej, z ojcem przez tym trzy, z przebudzenia, więc. Jeden z takich bardziej kontrowersyjnych zwycięzców. No tak, tak, tak. I to jest taka jedna z tych gal, które mi się tak wbiły w pamięć. Potem jeszcze pamiętam bardzo tak wyraźnie też galę z listą Schindlera. Jakoś nie wiem dlaczego akurat te. Ale, ale tak. No. Ja, ja chyba Oscary oglądam mniej więcej od, od pianisty. Od, od, od kiedy był pianista nominowany. Wcześniej, wcześniej jakoś się tym aż tak nie interesowałem, no i później też to dosyć było wybiórcze. A, a na żywo śledzę to tak z większym zapałem, no to, to będzie mój piąty rok dopiero. Więc, więc tutaj jestem największym świeżakiem z Was, jeśli chodzi o Oscary. A już, a już czuję się troszkę zniechęcony, no, ciekawe, jak to, jak to będzie dalej. no, no. A jak, a jak co sądzicie ogólnie o, o toczce tegorocznej tych Oscarów, bo było mnóstwo perturbacji po drodze, począwszy, nie wiem, od planów, chcieli widocznie Akademia chciała bardzo, bardzo zmienić coś w tych Oscarach, nie wiem, oglądalność spada i chcieli się jakoś ratować, na początku wprowadzając pomysł kategorii najlepszy film rozrywkowy, co, co części, części ludzi się spodobało, część uważała to za jakiś, jakiś absurd w ogóle, Inni jeszcze nie mówili, że to był może chcieli po prostu nagrodzić w czymś, żeby Czarna Pantera była pewniakiem. A wy jak się zapatruje, zapatrujecie na tą, na tą niedoszłą kategorię? No na pewno jest tak, że od jakiegoś czasu raczej nominowane były filmy takie y, mniejsze, nie, nie jakieś wysokobudżetowe. Czasy, kiedy wygrywał Titanic i Władca Pierścieni już, już minęły, więc podejrzewam, że dużo ludzi po prostu nie jest aż tak oskarami zainteresowanych. Także to są filmy, na które na co dzień Amerykanie w większości nie chodzą. Więc może to z tego miało wynikać, tak że, że chcieli właśnie, żeby żeby Czarna Pantera, czy może nawet wtedy Avengers byłoby nominowane, tak. Ale czy to jest dobra decyzja? No ja myślę, że jednak nie. Więc w sumie ja osobiście spodziewałem się, że i Czarna Pantera i tak będzie nominowana, bo było o tym głośno już od dawna i w sumie czemu nie. Więc może to jakoś zwiększy oglądalność Gali. No, jestem trochę może zniesmaczony tymi desperackimi próbami, żeby odzyskać tego widza, skrócenie Gali. No ja tego zupełnie nie, nie rozumiem, tak, bo przecież takie święta powinny mhm. trwać, nie? No właśnie, no o ile jakieś wprowadzenie tej kategorii dla filmu rozrywkowego jestem w stanie jakoś tam zaakceptować, tak skrócenie gali jeszcze w takich ważnych, kate nie pokazanie na żywo tak ważnych kategorii jak montaż i zdjęcia, co w ogóle burze w internecie wywołało i się z tego już chyłkiem wycofali na szczęśliwie w sumie, ale pokazuje to, że oni są jakoś bardzo niekonsekwentni w tych swoich wyborach i sami nie bardzo wiedzą, jak tą oglądalność podnieść. Takie mam ja myślę, że tutaj trochę inspirowali się chociażby wręczaniem nagród BAFTA, które nigdy nie są na żywo mhm. no tak. I, i zawsze część jest tylko w skrócie pokazana tych kategorii, kto wygrał i takie krótkie migawki z podziękowań. Myślę, że, tu bardziej, myślę, że to bardziej polegało na tym, jakie kategorie wybrano bo podejrzewam, że gdyby te obcięte kategorie to były jakiś tam na przykład któryś z filmów krótkometrażowych, to pewnie nawet nie podniosłoby się jakieś takie wielkie laru. Możliwe. Tym bardziej, że, tym bardziej, że mówię, ja pamiętam te, te transmisje z telewizji polskiej na drugi dzień, które właśnie też takie były trochę okrojone, więc jakby jestem do tego jakoś tam przyzwyczajony natomiast rzeczywiście no myślę, że tutaj wybór kategorii był kluczowy bo montaż i zdjęcia tym bardziej no to, to są jednak naprawdę ważne nagrody. No ale z drugiej strony zawsze jest taka celebracja, na przykład no tutaj mówiliście o sporcie no to są jakieś mistrzostwa świata olimpiada jest otwarcie i to ta wielka ceremonia trwa też też jakieś 3-4 godziny i mam mnóstwo oglą dużą oglądalność. Ja zawsze też lubiłem, że, że się cieszę, że to trwa, tak. Więc ja lubiłem to, że ona tyle trwa. Przecież są i piosenki, i jakieś dużo jest tych żarcików, jakieś inne atrakcje dodatkowe jest to memorium, tak? Jakieś jeszcze inne atrakcje. No ja zawsze lubiłem, że to trwa, tylko jeżeli już za długo, no to mi przeszkadzały te reklamy, które wchodziły non stop. No ale wtedy ratowało jakoś to, że jak się oglądało transmisję telewizyjną, to była wtedy rozmowa w studiu, która też była ciekawa. Więc jak dla mnie mogłoby nawet i ze dwie godziny więcej trwać. Ja sobie zawsze te przerwy reklamowe urozmaicałem jakimiś rozmowami na czatach, na filmie czy tam gdziekolwiek, no właśnie. po prostu, także to nie było takie złe, nie tak, jest takie złe. Tak, tak, ja od lat też już siedzę na jakimś Discordzie, czy na, na jakimś innym czacie głosowym z, z, z różnymi znajomymi, bo to jakoś wspólnie się lepiej przeżywa. U mnie nikt z domowników nie jest na tyle zainteresowany, żeby siedzieć po nocy, w niedzielę. No raczej. No bo to przecież nie ma już znaczenia, czy siedzimy do trzeciej, czy do trzeciej trzydzieści, czy do czwartej i tak można powiedzieć, że noc jest stracona, tak? No ja, ja na przykład Jeśli sobie ktoś zrobiłem... siedzi. Tak, ja, ja sobie w we wcześniejszych latach brałem sobie poniedziałek wolny, ale rok temu wpadłem na pomysł, że położę się spać o 18, stanę zaraz przed galą i będę wyspany do pracy. No, może nie byłem Ja na... też tak robię, ale nie o 18, bo nie zasnąłbym o tej porze, ale zwykle staram się no koło 8, 9 na chwilę położyć. No ja już to jest też... strategię. Nie jest aż takie dobre, bo potem taki człowiek rozespany nie chce mu się wstawać. Tak, to prawda, to prawda. Różnie, to ale chyba najczęściej, najczęściej próbowałem w ogóle nie zasypiać. Jakoś, mm -hmm. tak, jakoś przetrwać ten dzień w pracy. No różnie, ale chyba jednak ten dzień wolny jest najlepszy na odespanie. Najlepszy, ale też czy najbardziej Czy by coś góżkota. zmieniło, że pół godziny, czy to te pół godziny coś dłuższego snu, coś zmieniło? Nie są no, Raczej nie. Wątpię. No dobra, no to w takim razie ustaliliśmy, że, że będziemy raczej oglądać ale Nie przeszkadzają nam te ich absurdalne decyzje, które na szczęście w dużej mierze nie, nie doszły do skutku. No nie wiem, jak to będzie sprowadzący. I w dobrze, dobrze. Tak. No, no właśnie, z nie prowadzącym górne, chyba no. nie będzie. No właśnie, chyba nie będzie znaczy, jednego. Ma być jakieś kilkoro, którzy jakoś podzielą między sobą kategorie, Czyli czy no no tak, ale, ale kogoś między kategoriami, kto nie będzie gościa, który między kategoriami rzuca jakimiś lepszymi lub gorszymi żartami, tak? Nie wiem. No. To trudno powiedzieć. Może będzie kilkoro, którzy będą rywalizować. Nie wiem. No tak. Ja powiem, że tej, ta decyzja mnie najbardziej martwi mm -hmm. i jakoś niepokoi. Nie dlatego, żebym jakoś lubił tych prowadzących, bo najczęściej mnie wkurzają, ale to też jest w sumie fajne, że można się z nich trochę ponabijać. <laughs> A boję się, że tutaj, no to może być trochę taka bezpłciowa. No właśnie, właśnie. Tak. No to, to jest na... też taka tradycja, nabijanie się trochę z, z, te, z tej ceremonii właśnie z i takie jakieś wzajemne mówienie, jak to bardzo nie lubiły tych Oscarów, a i tak je oglądamy, tak? tak, to jest tak, tak jakiś tak. urok, to zawsze ma, tak? No ale no to powiem to... Jeszcze a propos tej ekscytacji, mhm. to u mnie jest pod jednym względem jest, jest większa niż w zeszłych latach, że Cieszy mnie, że są zauważone i filmy nieanglojęzyczne w tej głównej kategorii. No, tutaj przede wszystkim w Roma, Polsce, Tak, no tak. I, tak no, w tym polski, który ma trzy nominacje, zebrany nie do głównej, ale jednak. No, i ten niemiecki film również ma za zdjęcia, więc kategoria zdjęcia to jest jakiś kosmos. No, jeszcze do tego dojdziemy i chyba po raz pierwszy w historii realną szansę na wygraną ma film anglojęzyczny to byłoby na pewno coś niesamowitego i no, wreszcie pokazanie, że no nie tylko Amerykanie tworzą filmy. Tak? Skoro mają zasadę, że możemy nominować każdy film, który był dystrybucji, no co prawda w Stanach musi być, no ale przecież zagraniczne również trochę ich jest, no to powinny też być. tak? Mhm. To jest to, co powiedział Grzesiek wcześniej, że zmieniają się Oscary. No tak. tak mniej więcej taką cezurę się stawia. Właśnie w tym roku, w którym zwyciężył władca pierścieni powrót króla, mm. że to były ostatnie oscary, rzeczywiście takie, no, takie jak, jak, jak ze starych no. dobrych czasów, nie? Że tak powiem z przekąsem. Tak, bo się system głosowania. Natomiast te... tak. Natomiast teraz rzeczywiście, jeśli popatrzymy jak się kształtują e, nagrody za, e, za kino niezależne, to, to rzeczywiście one się coraz bardziej pokrywają i te nominacje i na, nagrody z Oscarami, co w poprzednich latach to były zupełnie dwa różne światy. Teraz to się zazębia. No i właśnie ten trend, że jest coraz więcej kina nieanglojęzycznego, jest jakby tutaj myślę przejawem tego. Ale z drugiej strony jest ta różnorodność, bo, bo mamy czarną banterę jako reprezentanta powiedzmy kina mainstreamowego, popularnego. Mamy kino Całkowicie w zasadzie nowohoryzontowe czarno białą romę, nie Mamy takie filmy powiedzmy, trochę, trochę w tą stronę, trochę mniej coś po środku. Mamy Crowd Pleasera, Green Book, mamy kino zaangażowane, mamy coś takiego bardziej, co by publiczność lubiła, tak? Więc taka różnorodność myślę, że działa jak najbardziej na plus Oscaru, więc. Ja jestem zdania, że wcale ta stawka nie jest taka zła jak to wielokrotnie słyszałem. To... Ale co też jest, myślę, że warto zauważyć, to to, że też nie wszystkie kategorie są w równym stopniu otwarte mm -hmm. dla tych y, filmów obcojęzycznych. No na pewno. Jednak no, zdjęcia, no to to są, no wiemy, że większość większość dobrych operatorów w Hollywood, no to jednak są obcokrajowcy. Podobnie jak reżyserzy, y nie? Tak, właśnie reżyserzy z reżyserami jest podobnie. Y, natomiast już a, o, o, aktorskie tak. nominacje, to już jest inna bajka. Mm -hmm. Tak, to już, żeby tutaj dostała aktorka za rolę obcojęzyczną, bo nie mówię obcojęzyczna aktorka, bo one grają hmm. też w amerykańskich filmach, prawda, ale właśnie za rolę obcojęzyczną, no to jest naprawdę to no jest... Ale tak, no mamy nominacje w tym roku. Dużo ludzi wierzyło w nominację dla Joanny Kulik. To, to się... no, co było od początku dosyć na wyrost, no, nie oszukujmy no, tak. się. No, ale, jednak... no, ale jest nominacja dla aktorki z Romy. Nawet dwie nominacje. No tak, tak. tak, tak. Także to jest... no, pewnie to się to nie przełoży jest... na zwycięstwo. To też jest niespotykane. No raczej też nie, nie sądzę, żeby się przełożyło. No, ale to było duże zaskoczenie. To były takie komentarze, przecież nikt oczywiście, nie typował oczywiście. tych aktorek. Tak, tak. prawda Także to, to rzeczywiście było duże zaskoczenie. No, ja myślę, że, że ten rok ogólnie dla, dla Hollywood był dosyć słaby. Dla... Stąd też doszło do głosu tyle, tyle produkcji spoza, spoza te... Fabryki snów. No, no, ale może zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Przyjrzyjmy się bliżej poszczególnym kategoriom. Chyba, że macie jeszcze coś do dodania ogólnie. Znaczy, jeszcze co mhm. do tych aktorów, to możliwe, że tutaj też kwestia taka praktyczna jest, że trudniej jest Amerykanom ocenić grę aktorską, jeżeli nie rozumieją języka. Tak więc być może tak jest, że jak gdyby jakiś dodatkowy element, mhm. taki jakiś, nie wiem wymowy, modulacji głosu, czy coś w tym stylu Nie, jest ja myślę, że to bardziej tak? chodzi o jakieś rozgrywki między aktorami, aktorkami, studiami też. nie? Tak mi się wydaje, bo ta ławka jednak oczekujących na Oscara jest dosyć, dosyć zatłoczona, więc ja podejrzewam, że to bardziej grają inne role. No tak, bo tutaj, co by nie mówić, to jednak gdyby nie Netflix i jego podobno 20 milionów dolarów przeznaczone na promocję, to no niestety by się to nie udało, tak? Więc jest troszeczkę taka łyżka dziegciu tutaj, że nie, żeby jakiś film musiał, znaczy mógł dołączyć do tej stawki, no to musi być spore pieniądze wydane, tak? No i tak było też w przypadku naszej zimnej wojny, no bo przecież dystrybuuje ją Amazon w Stanach i no na tak. świecie, więc, więc oni też tutaj na pewno swoje trzy grosze, a podejrzewam, że więcej niż trzy grosze dołożyli do, do tej promocji. No na kuli to się wręcz przeprowadziła do Los Angeles na, na kilka miesięcy, a może nawet na dłużej, tak, żeby a to jest być na to wszystkich jest bankietach. Żeby być na To jest na standard, na przykład te Oscary dla Marion Cotillard, na przykład, to, to przecież ona tam mieszkała chyba rok czy dłużej w tych Stanach i promowała się, żeby, żeby dostać nominację i udało się na To jest troszeczkę na przykre, nie? że, że też nie tylko trzeba dobrze zagrać, ale też trzeba się pokazać, tu, tam, gdzieś indziej, tu przebić, przybyć rękę, komuś tam, tu się z kimś przywitać. No, no ale cóż, no, taki jest świat, nie zmienimy tego. No szczególnie w no no, Dla to mnie to jakoś, nigdy nie były nagrody dla stricte najlepszych filmów, tylko, tylko zauważenie jakichś, jakichś panujących ogólnie trendów, jakichś nastrojów społecznych i, i, i tak dalej. No. Często. No, nikt kto się filmem interesuje, no to nie będzie mówił, że rzeczywiście najlepsze no filmy tak, odbywają Oscary. No, tak, no ale nie to nie, nie może, może nie mówmy, że po prostu Oscary, no ale tak naprawdę to wszystkie nagrody, Złote Globy, BAFTA, Satelity, no podobne tytuły dostają, więc yy, czy ja wiem, czy tylko Oscary. Może tutaj większe starania, większe pieniądze grają grę, ale. Te na różne nagrody się jednak pokrywają. Złote globy to, to uważam, że to, to jest w ogóle całkowicie losowa nagroda, bo przyznają ją ludzie, którzy często o filmach mają blade pojęcia, a specjalizują się bardziej w ploteczkach między około filmowych. Więc, no. No i tych Najbardziej ludzi mnie bawią 30. zawsze zwycięzcy z zagranicznych mm -hmm. filmów tak. na globach, bo tam to już chyba w ogóle jest, jest kosmos. Tak jakby głosowali na nie wiem, na swoje kraje tak. ci, ci, ci e, mhm. dziennikarze albo na kraje, które z, lubią, że są ich sojusznikami. Nie wiem, to już takie głupie spiskowe teorie. No w tym roku prawie się pokryło, nie licząc niestety naszej zimnej mhm. wojny. Niestety. No ale na przykład w zeszłym roku, pamiętacie, e, przecież Złotego Globa dostał naprawdę słaby film niemiecki Tak, sekundy, tak no rzeczywiście. No. To, który później nie, do, nie otrzymał nominacji mhm. do Oscara. Jeśli dobrze pamiętam. Tak, to, w ogóle coraz był. bardziej, jeśli chodzi o globy, to coraz bardziej absurdalny się robi ten podział na dramat i komedię musical, który, który w ogóle przestaje mieć sens, a, a to chyba. Nie, ja się nie zgodzę. Tak? Ja się nie zgodzę właśnie dobrze. Właśnie dobrze. Nawet się zastanawiam, czy to nie byłoby dobre dla Oscarów. No, tylko, że tylko, gdyby te filmy rzeczywiście się pokrywały mniej więcej gatunkowo z tym, gdzie są nominowane, a. No, no tak, no tak. Bo, bo sam podział, o ile sam podział jest w porządku, tak przypisanie, nie wiem, bo Bohemian Rhapsody do, do dramatu. I Narodziny na, rodzinę tak, to ja bym to jednak, jednak w stronę musicalu tak. bym, bym to no, przez. Albo no bo tak, typowa komedia. No, zresztą, zresztą nawet w satelitach, które też mają podział na dramat i komedię lub muzykal. Komedia wygrało Narodziny, czy komedia muzyka Narodzin gwiazdy i również nominowane, e, znaczy, no nie, akurat Bohemia na Rapsoli nie było, ale nie było też w dramacie, mm -hmm. więc. E... Ale to jest tak, polityka tak. studiów, bo to oni tak, wiedzą tak. gdzie, w, gdzie ma tylko, większą szansę na wygraną to i to, nie ma... i to le, przez to zgłaszają tu a nie gdzie indziej. I na Oscarach jest też coś podobnego w kategoriach aktor, Tak, wszystkim. Czasami pierwszy, też te drugoplanowe role to są takie umowne. Czasami to jest równorzędna rola. W tym roku faworyta przecież. No powiedzcie, no która była nie, nie, pierwsza planowa, nie, nie byłbym tej, w stanie, nie byłbym w stanie stwierdzić, że jednostek. Tak. Tylko tu chodziło po prostu mhm. o większe szanse jednej tak. czy drugiej Okej, okay, to przejdźmy sobie do, do, do kategorii, a zaczniemy od kategorii, którą chyba najbardziej lubimy jako Przedstawiciele pełnej sali, czyli nietypowo, bo najlepszy film jest anglojęzyczny. Proponuję na początku omówić. Myślałem, że powiesz jako przedstawiciele świata. No tak. Ale, ale bardziej, bardziej miałem na myśli to, że, że piszemy o filmach bardzo szeroko. Nie tylko nie skupiamy się jakoś na, na filmach amerykańskich, a może nawet wręcz przeciwnie. Ale no tak jest ta zimna wojna, ale, ale jest też kilka ciekawych tytułów i nie wiem, czy patriotyzm każe mi kibicować tej zimnej wojnie, czy jednak obiektywnie doceniam przykładowo Romek, no przykładowo, no, konkretnie Romek, która jest moim zdaniem lepszym filmem, ale, ale no są, ma, mamy, jeszcze, mamy jeszcze nominowane inne rzeczy, jak Kafarnaum, czy film, którego nikt nie widział? Werk Paweł, on one autor. No można to przetłumaczyć na Polski tak, dzieło tak, bez tak. autora, ale nie wiem, jaki mm -hmm. będzie oficjalny tytuł polski. I mamy jeszcze no, laureata złotej palmy, prawda? Tutaj w filmach nie anglojęzycznych. No Krystian, już widziałeś chyba w film Koredy? Złodzieja. Tak, Paweł też widziałeś. A, też widziałeś. Nie ma... Ja widziałem wszystko. O, właśnie, ja nie widziałem właśnie jeszcze niestety złoteczka. Ja widziałem trzy filmy. Aha, bo nie widziałeś kaferną, tak, Krystian? Tak, no wchodzi do kin. jeśli się nie mylę, w piątek najbliższy, więc mam nadzieję, że jeszcze uda mi się zobaczyć przed Oscarami, tak, mm -hmm. bo, bo nagrywamy, no oczywiście nie tego samego dnia, w którym to nasi słuchacze no tak. słyszą, tylko jeszcze kilka dni tak, wcześniej. Tak, mam nadzieję, że jeszcze się będziecie mogli, jak, jak to słyszycie, to jesteśmy ja jeszcze przed galą, wydaje mi się, mm -hmm. mam nadzieję. No a niemiecki film, no to liczymy, że będzie dystrybucja, no kiedyś tam po Oscarach, tak. O ile dyst albo ile dystrybucji z tego, co... albo chociaż na jakimś festiwalu zobaczymy. Bo tak to chyba tylko Adrian miał możliwość na Berlinale zobaczyć. Nawet nie, nie, sposób, nie wiem czy mówię, miał możliwość, bo pokaz był chyba tylko dla dziennikarzy. O, on i pojechał tam prywatnie zupełnie. No ale... A to jest film też reżysera, który już, mm -hmm. już ma Oscara za film "Życie". Na podsłuchu. na podsłuchu. Tak, także to też jest taki, nie jest to taki no name dla Akademii, no tak. że tak powiem. No tak, aczkolwiek tytuł sam wyskoczył, może gdzieś tak z miesiąc przed Oscarami, tak nie wiadomo skąd. Wszyscy stawiali na płomienie albo na girl, albo mm -hmm. co tam jeszcze było, a tutaj nagle... W no ja ja, ja miałem nadzieję jednak na testny wędrownych ptaków, które, które miały szansę, były na No tak, no też było chyba ja byłem przekonany, że jednak płomienie coś dostaną, no ale widocznie dwa filmy azjatyckie to już za <głos> tak dużo <nie> <głos> No A ten film niemiecki zrobił na nim wrażenie, no, no, ten... tak? Bo jeszcze ma nominację dla zdjęcia. Tak, ten... A, ten, a co dziwne, ten film na... po festiwalu, bo on był puszczany w Wenecji czy w Berlinie? Bo był w, w Wenecji, Wenecji, tak. I w no, ale chyba najpierw był w Wenecji. To... to pamiętam, że po Wenecji on został przyjęty dosyć chłodno, recenzje takie miał bardzo wstonowane, że tak powiem. Dlatego mnie w tym bardziej zdziwiło, że jednak akademicy go dostrzegli. I... No to było rzeczywiście mm -hmm. zaskoczenie w tej kategorii. A, a y co? Czy się zgodzicie ze mną, że Roma jest najlepszym filmem z, tych, z tej stawki? Jak najbardziej. Jak z dla tych mi, co jak widziałem tak. to tak. Więc... Ale powiem no. też, że gdybym, to ja przyznawał Oscary, to bym tak chyba wyszedł spróbowałbym to w ten sposób zrobić, że no i chciałbym, żeby tak było, żeby Roma wygrała w najlepszy, kategorii najlepszy film, a tak, tutaj jednak tak zimna to, to by było dobre, ale pewnie, pewnie się nie zdarzy. No moje serce też by tak chciało, ale rozum mówi, że jest to bez sensu. <głos> że skoro coś jest najlepszym najlepszy filmem, to tym bardziej jest najlepszym filmem anglojęzycznym, ale no jak, jak wygra zimna Wojda, to i tak podskoczę z radości, aczkolwiek raczej obiektywnie kibicuje Romię. No to jest zdecydowanie najlepszy film z tej stawki, chociaż nie byłoby wstydu, gdyby no właśnie. wygrał. Powiedzcie parę słów o tym filmie. W moim Czy, moim jak, jak on Wam na tle nawet innej, innych filmów Koredy, jak on wypada. No podejrzewam, że nie jest to jego najlepszy film, raczej na pewno nie. I, i ja oglądając go. Powiem szczerze, że tak, taką przeżywałem sinusoidę emocjonalną, w tym sensie, że były momenty, kiedy, kiedy troszkę mnie rozczarowywał, ale gdzieś tam się wybronił i powiem szczerze, i to tak mocno. Zakończenie jakoś mnie mocno poruszyło i sprawiło, że bardzo wysoko oceniłem ostatecznie ten film. Chociaż mówię, oglądając go w trakcie, miewałem niekiedy wątpliwości. No ale jednak to też jest znakomity. Ale mówię, ja tu się nie będę za bardzo wypowiadał, bo ja jestem chyba jedynym na pełnej sali, którym się podobał Kafarnaum, więc... No poczekaj, jeszcze ja wejrzę. A no tak, jeszcze jest szansa. A co do Złodziejaszków, no mi też się podobał, ale też byłem lekko zawiedziony, no ze względu na to, że reżysera uwielbiam i też ta Złota Palma te oczekiwania podniosła tak wysoko, że no, trudno było sprostać tym oczekiwaniom, więc być może drugi sens, który y, planuje coś w tej materii zmieni, tak? Ale póki co z które widziałem z tej kategorii, no najniżej bym postawił, może to ciągle jest bardzo wysoko. Okej, okay, ale czyli, czyli to nie jest klasa, nie wiem, naszej młodszej siostry czy po burzy? Twoim zdaniem? To znaczy, no... W, no być może obiektywnie hmm. jest to film lepszy niż nasza młodsza siostra, no ale ja mam tak olbrzymi sentyment do tego filmu, po prostu uwielbiam, że... Okay, dlatego dlatego jak porówniam do tego tak? filmu, bo no. widziałem to no ale, bardzo wysoką to znaczy, z Krytyków jest hmm. wyżej oceniany, tak? No tak. Ja bym tak jeszcze zwrócił uwagę na jedną taką charakterystyczną cechę, nie wiem, może za dużo się tu dopatruję, ale trzy z tych filmów nominowanych no przedstawiają, to mm -hmm. są takie filmy z dużym sercem, takie filmy, które pokazują biedę po prostu, biedę w świecie, nawet biedę wśród dzieci, bo w złodziejaszka złodziejaszkach też jest ten typ, tak? No, tak, tak, no, no same mm. te złodziejaszki tytułowe, no, utrzymują mm -hmm. się z kradzieży w sklepach. Podobnie Roma, Roma wprawdzie może już niekoniecznie dzieci, ale kobiety, prawda? I też ta bieda jest tam gdzieś, no główną bohaterka jest służąca, więc jakoś ten, widać, że jest jakiś taki trend, może nie tyle, że w kinematografii, ale w ogóle w dzisiejszym świecie, zauważania tego bardzo wyraźnie, mm -hmm. no, tych nierówności społecznych, prawda? No tak, tak, rzeczywiście to jest jakaś, jakaś cecha wspólna tych filmów, no, pomijając zimną wojnę i, i, i niemiecki film. Dlatego w sumie, w sumie to jest film biograficzny, prawda? Z tego, co, z tego, co się orientuje. Ten, ten werk, one autor. To jest inspirowane życiem niemieckiego malarza. Gerharda Richtera. Tak, tak. to jest jego jakby quasi biografia. O, naprawdę? Wow, no to, no Musisz wycofać teraz, co powiedziałeś, że Roma najlepsza. Aha. Nie, bo ja bardzo Richtera lubię. Byłem no, na jego retrospektywie w Berlinie. No, wiec, wiec. <laughs> o, ja, to się zapaliło. No, tak, także liczymy na dystrybucję jednak. No więc tak jak powiedziałaś, jest to prawdopodobnie mm -hmm. nasza ulubiona kategoria, aczkolwiek smuci trochę, że raczej chyba jest ignorowana przez samych e, akademików, tak na czeka troszkę, e, tak. że te filmy... Więc może ten sukces Romy jakoś sprawi, że mm -hmm. te filmy zaczną wskakiwać do głównej kategorii. Tak, ja wiem, tak, ja wiem że w telewizji, w mediach mainstreamowych będą bardzo e, emocjonować się, dlaczego Zimna Wojna nie wygrała, czy ale my chyba wiemy, że raczej tak się nie stanie, prawda? No, raczej nie ma no, szans na żadną kategorię. na żadną, z tych to nie wiem. Tak? No, no właśnie, tak się zastanawiam, ale, zdjęcie, ale się dostaję do tego ale... przejdziemy. W każdym razie, chciałbym jeszcze powiedzieć dwa słowa o, o Kaffernam, bo nie będziemy mieli już okazji przy, przy innych kategoriach. Film, który rzeczywiście nas troszeczkę dzieli. Tak i Ogólnie dzieli widzów zauważyłem, to nie tylko jest przypadłość tutaj w naszej redakcji, ale, ale też ogólnie, bo jedni się bardzo na tym filmie wzruszają, bardzo emocjonalnie na nich działa i inni są odporni na to. Ja ten film doceniam. Nie, ja myślę, że tu nawet ci, okay. co gadają, właśnie ci, którzy go hejtują, to właśnie dlatego, że się może poryczeli na nim. <śmiech> <śmiech> I <uważają. śmiech> Tak, tak, że po prostu, no i przecież ja nie płaczę na filmach, to jest szantaż emocjonalny, to jest złe, jeden. <śmiech> No właśnie, ciekawe, czy Marcin Prymas płakał na Kafarnaum. No. <grych> nie, no to jest taki film, który rzeczywiście chwyta za serce. I, i no ja akurat na mnie działają takie rzeczy, więc, ja... no więc ten film zadziała, chociaż widzę oczywiście jego wady. To znaczy, że to jest jednak film robiony pod tezę, trzeba przyznać. I, no, nie mówię, że to jest złe ogólnie, tak, samo tak. w sobie. Ale, ale jednak reżyserka ma bardzo konkretny światopogląd i, i w bardzo konkretny sposób chce go tak sprzedać, szczególnie, szczególnie w finale, który, który ja, Ach, którego prawie. ja już się odbiłem dosyć mocno. Nie będę tu wchodził z oczywistych względów szczegóły. Najlepiej idźcie do kina i się przekonajcie sami. W każdym razie no, z tej stawki i z tych z trzech filmów, które ja widziałem, to, to, to jest dla mnie zdecydowanie najsłabszy film. No, na pierwszym miejscu oczywiście cenię sobie Romę, ale Zimno, Zimną Wojnę też bardzo lubię, ale o niej sobie jeszcze, jeszcze powiemy przy okazji innych kategorii. Mm. Ja się zgodzę z Tobą. Też uważam mm -hmm. Kafarnaum za najsłabszy z całej stawki. Chociaż, no mówię, mnie się podobał, mm -hmm. ale, ale no, do tamtych nie ma startu. Jak. No tak. A największe naszym zdaniem braki? Pewnie no jest dla powiedzieć. mnie zdecydowanie płomienie, bo płomienie to był jeden z moich ulubionych w ogóle filmów z zeszłego roku. I bardzo mi go tutaj brakuje. Więc jeżeli, jeżeli płomienie by, by tutaj się znalazły w miejsce na przykład któregokolwiek z tych filmów, to jednak ja bym kibicował płomieniom, ale, ale na pewno nie, nie dawałbym realnie im jakichś dużych szans na zwycięstwo. Chociaż wolę Romę. Znaczy wolę płomienia niż Romę. No ja bym tam kilka innych nominował pewnie, ale one na, nie miały szans na przykład? Od początku. Taka Zama na przykład. Aha. Ona się łapała w tym roku. Chyba się łapała ogólnie, ale, ale na, no short liście, ale na short liście jej nie było z tego tak co. Także mówię, to wiedziałem, właśnie wiedziałem, że to nie ma szans, żeby, żeby mm -hmm. taki film dostał. No ale to tu mówię, to pierwszy lepszy z brzegu. No tak. Tytuł, no. który uważam za, za lepszy, chociażby od Kafarmy akurat, akurat mnóstwo filmów było, było z właśnie ze świata było ciekawych w zeszłym roku. No shortlista była bardzo tak. ciekawa. Równie, w zasadzie każdy z filmów mógłby być śmiało nominowany i myślę, że nikt by się nie zdziwił ani mm -hmm. nie nie. Smacił. Ja nawet bym chciał, żeby, ale to nawet nie był kandydat w mm. Francji, ale bym chciał, żeby klimaks z nawet tu się znalazł. Animacja, Animacja to tak. Sobie to sobie teraz troszeczkę A, na, na teoretycznie przynajmniej trakt. troszeczkę lżejsze sobie wskoczymy tony i porozmawiamy o animacjach pełnometrażowych jak tam, jak tam się wasze typy przedstawiają w tej kategorii no, nie wiem czy, czy widzieliście wszystkie z nominowanych filmów ja widziałem no i... ja niestety mhm. tylko dwa widziałem Wyspę Psów i Spidermana okay. uniwersum i z tych dwóch nie bij, Grzesiu, jednak bardziej mi się podobała wystąpienie. Okej. Okay. No i dla na mnie Spider-Man zrobił jednak mm. ogromne wrażenie. I dla, na mnie, nawet nie, nawet nie tylko, jeśli chodzi o, o scenariusz, bo to, to było dosyć szczampowe, tylko że. Yy, o formę przede wszystkim, bo ja nie widziałem jeszcze w kinie tak, tak przeniesionego komiksu na, na ekran. No, dla mnie Ja już to powtarzałem i, i w podcaście podsumowującym rok, jak z Adrianem rozmawialiśmy, ale, ale mówię, że dla mnie to jest żywy komiks na, na, na ekranie i, i choćby za to bardzo, bardzo ten film sobie cenię, chociaż wiadomo, że on mógł, mógł być lepszym filmem jak, e, pod względem właśnie scenariusza, fabuły i, i, i tak dalej. Tak, tak wykonanie no, dla mnie jest absolutnie bezbłędne tutaj. Rozczarował mnie za to animem Mamoru Hosody, czyli Mirai. Nie powiem, że to jest zły film, ale, ale jednak tematyka wydawała się bardzo moja, bo jakieś tam spojrzenie na rodzicielstwo, a ja, ja takie filmy sobie zawsze, zawsze cenię, a jednak się troszeczkę z nim rozminąłem, jakoś tak zbyt chaotyczne mi się to wydawało, Łączenie świata wykreowanego, tak jakby przez, przez umysł dziecka, tak, tak można to interpretować, albo, albo naprawdę jakichś tam fantastycznych, w cudzysłowie, odlotów. Z, z takim właśnie slice of life typowym, o, o o tym, jak, jak czuje się dotychczasowy jedynak, kiedy, kiedy w jego życiu pojawia, pojawia się te rodzeństwo. Wydaje mi się to bardzo ciekawym tematem i, i punkt wyjścia był świetny, ale później wydaje mi się, że to się troszeczkę rozwodniło. Widzieliście, a, a wyspę psów widzieli, widzieliśmy wszyscy, tak? Tak. No właśnie, ja, ja z tym filmem mam troszeczkę problem, bo... Może dlatego, że nie jestem jakoś ogromnym fanem stylu Wes Andersona ogólnie, ale, ale bardzo lubię kulturę japońską i dlatego do tego filmu też podchodziłem dość entuzjastycznie. Jak go zobaczyłem, to wydaje mi się, że Anderson w tym filmie do Japonii podszedł mniej więcej tak, jak podszedł do Europy Wschodniej w Grand Budapest Hotel, czyli tak tak odznaczył po łebkach to z czym ci się najbardziej stereotypowo kojarzy i jest to tylko taki, taki setting, żeby móc sobie pokazać swoją stylówkę, a, a nie widziałem miłości do tej kultury tam, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Ale ja się zgodzę, ale ja nie uznaję tego za wadę, mhm. bo na przykład szczególnie, może tutaj nie, wiem, nie znam się na kulturze japońskiej na tyle, ale oglądając właśnie przywołany przez ciebie Grand Budapest mhm. Hotel, to właśnie mm -hmm. było kapitalne, że on wziął cały zestaw stereotypów na temat mm -hmm. Europy Wschodniej i je no nie tylko zebrał, ono się stało pewną właśnie pewnym podsumowaniem tych stereotypów, pewną ich nawet i przez mm -hmm. to pewną dekonstrukcją tego, umo pokazanie umowności mm -hmm. tego, tego świata. Ja to kupiłem całkowicie, mm -hmm. i, i to uważam w ogóle za jedną z większych zalet Grand Budapest Hotel. Więc jeśli tutaj mm -hmm. jest coś podobnego, no to mówię, ja tego nie oceniam negatywnie. Okej. Okay. Okay. Mi z, z biegiem czasu jakoś tak coraz bardziej się ten film zaciera i tak yy, traci w moich oczach. No, yy, no i jednak ja, jako fana Wes Andersona myślę, że jeden z jego słabszych filmów tak na moje oko, mimo że pierwotnie no, oceniłem w miarę wysoko, ale tak jak mówię no traci. No Spidermana już próbuję kilka razy obejrzeć, jeszcze mi się nie udało, ale myślę, jestem prawie przekonany, że mi się spodoba, bo to wszystko, co, co widziałem, te materiały wyglądają niesamowicie i też się w sumie cieszę, że to może być ten taki w miarę sensacyjny rok, kiedy nie wygra Pixar ani Dreamworks, Oby. więc no wydawało się, że i, i nie ma mocni, dwa przejdą bez problemu, aż tutaj nagle... Wyskoczył ten Spider-Man i się, mimo że i nie ma mocnych, lubię. Ale no, jestem prawie przekonany, że Spider-Man mi się bardziej spodoba. No i cieszę się, tak jak mówię, że no, no nie chcemy, żeby jednak w kinie była ta hegemonia. Tak? Ja myślę, tak, ja już... myślę że, że rzeczywiście Spider-Man wygra. I wygra. Tak, tak. I ja sytuacji tu nie będzie, mimo że uważam z... mhm. Wyspę Psów za film lepszy. To mhm. jednak na Spider-Manie mhm. też się dobrze bawiłem. Też doceniam to, jak jest zrobiony. Chociaż tak ci powiem, Grzesiek, że uważam, mhm. że, że jest parę lepszych filmów, które pokazują, czym jest komiks i tak, jak jest a, zrobiony. I to filmy aktorskie, paradoksalnie. Na, przy na przykład Scott Sin, Pilgrim? Sin City. Sin City, Sin City tak. 300, si? 300 tak mhm. samo. No, Scott Pilgrim to tak porównywalnie. Nie? Do, okay. do Spidermana. Także mm -hmm. tyle, że to jest, mówię, animacja. No to w sumie z jednej strony mieli łatwiej, a z drugiej tak. strony, no rzeczywiście. No jest to też kawał fajnego kina, na którym się można dobrze pobawić. Więc mm -hmm. mówię, płakał nie będę, jeśli tak. Po raz kolejny, jak gdyby okazało się, że w, e, w Akademii jest pewne grono fanów anime, tak? Że jednak e, dosyć często na no, anime jest nominowane. To też jak najbardziej cieszy, chociaż no, jeszcze mi się nie udało zobaczyć, ale mnie to jednak cieszy, że nie tylko amerykańskie filmy, no tak, nie tylko pisarnie. Ale same. to musimy Jestem. pamiętać o tym, że, że jednak nomina za nominacje są odpowiedzialni specjaliści z danej branży. Dopiero mm -hmm. za zwyci zwycięzce głosują wszyscy. Natomiast no ale nominacje. Zanimowany masz, specy... masz też specjalisty? No, no specjaliści? tak, tak. Ci, którzy dostali. A nie ma, tak? Tak jest. Ci, którzy dostali tak. y, y, właśnie nominację i, i, i, są, i, i mają, no, mają swoją, swoją gałązkę, nie? czyli animatorzy. No. Ale i no tak właśnie. jest krytykowana, krytykowana właśnie ta nominacja dosyć często przez to, że najczęściej są to jednak animacje dla dzieci albo takie familijne, mhm. że mhm. nie dostrzega się animacji dla dorosłych że to się bardzo rzadko no zdarza. Była, była anomaliza bodajże nominowana. Tak, tak. tak jest typową, bardzo kibicowała tak, wtedy. Tak, to jest typowa animacja dla dorosłych i takich animacji powstaje mm -hmm. sporo na całym świecie, no ale mm -hmm. niestety tutaj Akademia dostrzega przede wszystkim animacje dla dzieci i je nominuje, no a już do zwycięstwa to już w ogóle nie może być mowy. To są no słynne te takie ankiety no, tych akademików, znaczy... którzy głosują na ten film, który im najbardziej się podobał ich dzieciom. Mm -hmm. Znaczy Wyspa Psów, nie wiem, czy to jest stricta animacja dla dzieci, no ale też trudno ją nazwać jednoznacznie animacją dla dorosłych. Tak, no, taka bardziej jest... familijna, nie? Ale najprędzej tak. chyba z tego zestawu, jak podejrzewam. No i jeszcze, jedna jest, jeszcze jedna jest tutaj taka też krytyka, to mi się to też zawsze nie podobało, że tu mhm. się nie wiadomo jakie do końca są kryteria czy wybierania tych filmów animowanych, bo raczej nie technika animacji. Bo tutaj często mhm. te filmy, które są nominowane, a nawet wygrywają, to są takie dosyć sztampowe i standardowe, tak, tak przeprzewod tak, wszystkie tak. Pixary. Nie? nie docenia się tak, animacji tak. Jako, jako pewnego medium, jako mm -hmm. jakby wartości samej w sobie. Tylko się ocenia bardziej, od razu. Scenariusz, bardziej w tak, jest, tak. E, tak. No no właśnie, scenariusz wzruszenia, takie rzeczy. Nie? Mm -hmm. I, I to, to ma większe znaczenie, a przy okazji, mm -hmm. że to jest film animowany, no to trafia do tej kategorii. No tutaj mamy akurat. Kilk tak się trafiło, że mamy kilka technik animacji, bo mamy i animację poklatkową jak w Wyspie Psów, mamy, mamy w ogóle eksperymentalne, eksperymentalną animację Spidermana, która łączy ze sobą wiele technik. No, mamy y Anime. klasyczne anime, anime no, i, no i te dwie, dwie wysokobudżetowe animacje y, Pixara i Disneya, czyli, 3D, czyli animacje ma, 3D. Tak, animacje 3D y, Alfa Demolke i, i nie ma mocnych. I to Więc... dwa sequele na dodatek, tak, czyli tak. nic no, no. sumie w sumie oryginalnego. Faktycznie. Tylko mm -hmm. już kontynuacje. Tak, tak znanych Marek. No, ale, ale szczerze wam powiem, że ten Ralf de Molka bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, bo się też spodziewałem raczej jakiegoś takiego odcinania kuponów po pierwszej części, jakiś popłuczyn bardziej i takiej kontynuacji trochę na siłę. A, a mi się chyba podobał nawet bardziej niż, niż pierwsza część. Ja pierwszą część nawet... obejrzałem dopiero teraz, właśnie Aha. przed Oscarami okay. i też mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła, mm -hmm. bo nie spodziewałem się, że ten film mi się spodoba. Tym bardziej, że ja nie jestem graczem, nie gram na gr w gry mm -hmm. Komputerowe. Mm -hmm. Stwierdziłem, Jakieś że to nie jest temat dla mnie. i Dlatego nie oglądałem tego filmu. No tak. A okazuje się, że jednak kapitalna rzecz. No ja się, ja się właśnie dlatego tej dwójki obawiałem z tego względu, że już nie, nie opowiada za bardzo o grach, chociaż po części też opowiada, jak się okazuje. Ale, no bohater ale, to jest jednak pochodzi z gry. nie? No tak, tak. No i. Tamta tam ta część się odwoływała jednak do tej nostalgii takiej moich lat dziecięcych, do, do salonów Arcade, i, i, w których ja spędziłem pół dzieciństwa. Ale, a tutaj internet, pomyślałem sobie, to już, to już będzie takie raczej dla, dla tych przyszłych pokoleń, ale, ale może niekoniecznie, to jest bardzo uniwersalny film, który ten internet rzeczywiście przedstawia w taki sposób dość naj, najprostszy, jaki można, można sobie wymyślić. Dla mnie to jest mało kreatywne przedstawienie internetu, co on tam robi, bo raczej odhacza te, te jego takie, typowe, typowe rzeczy od, od, nie wiem, od spamu pomemy i, i YouTube, y, streamy, tak, tak po prostu to co, to co jest dzisiaj na topie w internecie, bez, bez wchodzenia w jakieś, w jakieś takie bardziej niuanse, może, może i słusznie. Może, może, może o to chodziło, że pokazać ten internet bardzo przekrojowo, ale, ale dla mnie ten film wcale nie jest o internecie ogólnie, tylko bardzo ciekawie ujmuje w ogóle zjawisko przyjaźni. Nie, nie, tak, nie tak typowo, jak, jak się do tego w animacjach dla dzieci podchodzi, tylko, że przyjaźń jest, to, jest, to jest jednak uczucie, relacja obwarowana wieloma różnymi ni takimi niuansami, o których się często nie myśli no, po prostu jeden z ciekawszych filmów o przyjaźni, jakie, jakie ostatnio widziałem. A, a przy tym bardzo, bardzo fajny występ gościnny, że tak powiem, księżniczek Disneya. No, widziałem to Cię, w Zwiastunie fajnie, i właśnie tak. tym się, tego się tylko obawiałem, że pewnie że, że zobaczyłem już wszystkie najlepsze żarty w Zwiastunie, a, ale mam nadzieję, że nie. Nie, myślę, że nie, bo też widziałem z dość też się tego obawiałem, a jeszcze parę dobrych rzeczy na mnie czekało w filmie, więc, więc nawet nawet fajnie, że zarówno w polskim, jak i w oryginalnym dubbingu, te, te księżniczki Disneya mają e, głosy z, ze swoich produkcji, podkładają mimo te same osoby, O, za ściągnąć. to. <laughs> Naprawdę, usłyszeć jeszcze raz, nie wiem, taką Arielkę, no to super. <laughs> tak, tak, dokładnie, więc, więc to, jest, to jest dodatkowy plus także Ralph Demolka to jest mój, mój numer dwa tutaj. Jeszcze... A czego wam brakuje w tej kategorii? A jeszcze chciałeś coś dodać? Znaczy chciałem dodać tylko, że, że i o ile nie, i nie ma mocnych mi się oglądało dobrze, tak uważam ten, ten sequel za właśnie bardziej odcinanie kuponów po, po, po jedynce mimo, że tutaj się spodziewałem czegoś lepszego, to, to ten mnie raczej, raczej rozczarował, mimo, że cały czas to jest film oglądalny i całkiem niezły, ale, ale na nominację moim zdaniem nie zasłużył. A co bym jeszcze nominował? Ulica Szczęśliwa. To, to chyba jest, nie wiem, czy ten film w ogóle gdzieś, gdzieś się szerzej zaistniał. Wydaje mi się, że nie. Poza, ale poza jest, je, jest jedna animacja, która była rozważana i którą bardzo mhm. lubisz. Zgadniesz? No. Ruben Brand Kolekcjoner. Tak, była oh. rozważana? Tak, no, oh. miała nominację w satelitach. No i to by było coś w nagrodach Ani. To by było super, nagrodach to by było super Ani, czyli w branżowych nagrodach. Mm -hmm. Więc to, to na pewno miałaby szansę w tym. Tak, to tak. Bym... To jeden, jeden rzeczywiście z moich ulubionych filmów zeszłego roku zupełnie hmm. mi wyszedł z głowy. Hmm. Dobrze, że mi o nim przypomniałeś. No i hmm. jeszcze na pewno oddało... jaskiniowiec był mm z -hmm. faworytów. A, tak, Jaskiniowca widziałem akurat. Ja nie nie widziałem. jest to jakiś taki wybitny film, ale nawet ze względu na animację myślę, że jest wart uh -huh. zauważenia. Ale, ale Rubena Branta naprawdę bym tu chętnie, chętnie zobaczył i pewnie, pewnie jakby był nominowany, to nawet bym go y, zamienił ze Spider-Manem jako mojego faworyta. O proszę. No właśnie, domyśliłem się. No Ale to, to, film, to by był film dla dorosłych, prawda, w tej kategorii. Tak, to tak, jest, zdecydowanie. No właśnie to. Mm. To, na co tutaj narzekaliśmy trochę, przynajmniej mm -hmm. ja, że te filmy się tak. po prostu no, ignoruje. No niestety, może, mam nadzieję, że jeszcze doczekamy takich czasów, gdzie, gdzie będzie więcej takich filmów dla dojrzałego jednak odbiorcy, tak jak się doczekaliśmy w, w tych najważniejszych kategoriach fil, kina bardziej niezależnego. Także tak. To omówiliśmy sobie pełnometrażowe animacje, a widzieliście te krótkometrażówki? Ja widziałem wszystkie. Ja też widziałem wszystkie. Okay, więc yy... I powiem wam, że naprawdę jestem w tym roku troszkę zdruzgotany tym, jakie filmy mm -hmm. dostały nominacje, bo oglądałem też również wszystkie shortlisty Aha. i Były I, tam i, naprawdę tak. kapitalne, na kapitalne yy, yy, animacje i to jest w ogóle zbrodnia, że takie filmy jak na przykład Lost and Found nie dostały nominacji, mm -hmm. bo to był w ogóle film najlepszy z całej stawki. Yy, okay. I Też świetny na Oscara, bo to taki film bardzo oscarowy. Również mm -hmm. bardzo mi się podobał Pepe Le Mors, czyli francuski, francuska animacja y, Dziadek Mors. Chociaż mm -hmm. tu akurat nie spodziewałbym się nawet nominacji dla tego filmu. No, zbyt chyba taki, taki niemiły i awangardowy, jak na gusta mm -hmm. w Akademii. No ale to, że zostały nominowane takie filmy jak One Small Step, czy, czy, czy, mm -hmm. czy ten Bao, taki, no, już te, mm -hmm. takie typowe. I boję się, że o, o to są faworyci. No nie, no ja, ja się boję, że ten one small step wygra. Wiesz? To w ogóle najsłabszy film z całej jest... stawki jak dla mnie i w ogóle, w ogóle jedna ze słabszych animacji jaką widziałem w życiu. Ja nie wiem tak? w ogóle skąd ona się tutaj wzięła. Przynajmniej mm. dla mnie zupełnie zupełnie była no nie wiem, nie wiem, niestrawna. Ja, ja, też, ja też nie jestem tym one small step zachwycony absolutnie. To jest tak, tak banalna historia, że no też, też nie do końca rozumiem co tutaj robi. Ale widzę, że działa. jednak na No właśnie tak, jak widziałem, sprawdzałem sobie tam w tej ankiecie filmu webowej, to w ogóle chyba na pierwsze miejscu jest. Tak, tak, decydowanie. Gdzieś do ludzi trafi. Ale już kilka razy wygrały takie animacje. Niestety przeważnie w tej kategorii wygrywają najsłabsze animacje, z tego co zauważyłem. Przeważnie Pixar Tak, Teraz mamy też Pixar. Ale są dwie dobre. Są dwie dobre, no. bo są, mamy Animal Behavior, mm -hmm. który, który jest niezłą niezłą animacją, i, i taką naprawdę wesołą, a jednocześnie gorzką. Tak. I wreszcie Weekendy, Op. które mnie zupełnie tak, zaczarowały i uważam, podobało. że jest najlepsza, najlepszy stan. Wiem, świat. że właśnie też rozmawiałem z ludźmi, którzy, którzy się odbili od tych weekendów i jakoś tak nie bardzo im podeszły, a dla mnie to jest, jest naprawdę świetny film, zarówno pod względem formy, jak i, jak i treści. On jest, on jest pod względem animacji też taki dosyć okay. nietypowy, bo kreska jest dosyć tak, ciekawa. Tak. i Rysunki postaci są Wygląda bardzo ciekawe. Ale trochę planów, jak takie storyboardy. Nie? Ale tam jakoś tak. Tak, ale właśnie, ale tam bardzo bardzo została taka przyjęta taktyka um, takiego urywanego tak. ruchu. Nie ma płynności ruchu w, tym, w tej animacji. I to jest oczywiście mm -hmm. celowe, żeby tak jeszcze jakby. No się tak, bo to koresponduje z, z świata, nastrojem i z treścią tego. Tak. Tak, ale podejrzewam, że to mogło przeszkadzać Modliwa. niektórym widzom nieprzyzwyczajonym do takich jakichś, jakichś dziwnych eksperymentów. Mhm. Ale gdyby Weekendy wygrały, to byłoby dla Polski o tyle ważne, że ten film wygrał Warszawski Festiwal Filmowy w konkurs tak, filmów kultkometrażowych. Tak, mhm. Więc e, to by tak jeszcze bardziej mhm. podniosło prestiż. A chociaż ja niestety Więc, no, cho ja niestety też raczej działa, nie ne? spodziewałbym się zwycięstwa Weekendów, choć bardzo no, chciał. Ja a animal Behavior też mi się podobało z tego względu, że jestem wielkim fanem Bodżaka Horsemana, a tutaj mamy, mamy taki podobny rodzaj humoru jak, jak w Bożaku. No i creature tak. Comfort, zresztą nagrodzone mm -hmm. kiedyś Oscarsem. Tak, tak, tak, z tak rzeczywiście. Gdzie, gdzie się. Gdzie się Antropomorficzne zwierzęta właśnie przedstawia i nadaje się tak, jakby im jednocześnie cechy ludzkiej i zwierzęcej. I tutaj, tutaj fajnie to, to zagrało, bo, bo to są, bo to są z jednak zwierzęta na, na psychoterapii. Ciekawy bardzo pomysł. No. Można by było to moim zdaniem trochę lepiej poprowadzić, ale, ale, ale byłem urzeczony jednak. Ciekawą też animacją jest moim zdaniem Late Afternoon. Tak, tak, tak, bardzo przyzwoita. Chociaż A. mówię, tak, tego mm -hmm. typu animacje już gdzieś tam człowiek widział wiele razy. Tak, ale, to nie jest nic ale jednak rzeczywiście trzyma taki dosyć przyzwoity poziom, ma też ważny temat, jest tu też trochę zabawy znaczeniem chociażby koloru, i tak dalej, więc, więc taka taka animacja właśnie pod Oscary trochę, ale, ale taka przyzwoita. Na pewno nie lepsza niż Bao i One Small Step moim zdaniem. Mm -hmm. Chociaż Bao powiem szczerze jak na te krótkometrażówki Pixara też, też nie uważam to za zły film, ale nie chciałbym, żeby wygrał. Nie chciałbym, żeby wygrał, bo mm, na przykład ja, ja oglądałem go przed, w kinie i y, nie ma mocnymi, bo go wtedy puszczali i widziałem, że dzieci płakały, płakały na tym filmie. A co, co się zdziwiłem? Mówi, mamo, mamo, co tam się dzieje w No ogóle? tak, bo to jest taka metafora. <grym> jeśli dzieci nie tak. łapią metafor, to, to są pogubione. Mm -hmm. No właśnie, to, to, to, wyjdzie, to wyjdzie dosyć makabrycznie. Może się wydawać i nie będę Więc jeśli, jeśli akademicy po prostu głosują na te filmy, które się podobały ich dzieciom, to, to pewnie bało nie wygra. Dziecko mi się rozpłakało, więc głosuję na one small step. No to była najgorsza jednak obce mimo wszystko, bo, bo z dwojga, no tak, z dwojga tak. tych, tych, które plasują się na ostatnim u mnie miejscu, to, to jednak ja już bym wolał, to bało. Mhm. Ale, ale no, no, fajnie, że są te weekendy i no i szkoda, że, że prawdopodobnie nie wygrają, a, a Lost and Found, skoro mówisz, że, że warto, to, to też sobie gdzieś tam spróbuję nadrobić. No absolutnie genialne, musicie to obejrzeć. Mhm. Parę minut, ale, ale świetna, okay. świetna animacja. I Właśnie o przyjaźni. Przepiękna rzecz o przyjaźni. Okej, okay, to sobie przechodzimy do, do następnej kategorii, czyli yy do dokumentów. Ja szczerze wam powiem, że, że jeszcze mi się nie udało żadnego ani z krótkometrażowych, ani z pełnometrażowych dokumentów zobaczyć. No właśnie, co się dzieje, bo ja w tym roku zupełnie żadnego z tych pełnometrażowych dokumentów mm -hmm. nie mogłem nigdzie obejrzeć. Nic tu chyba właśnie, do nas jakoś właśnie. specjalnie nie trafiło. O ojcach i znaczy synach ma być... Free solo, free solo, tak. ale, jeszcze go, ale jeszcze go nie ma. Będzie, będzie jakoś na nim. Ale też nie miał jakiejś takiej szerokiej. No, no tak, tak. Ale są już tak. pokazy. I będzie Ojca i No i będzie w Minding the Gap, czyli jutro albo pojutrze. Zwycięzca Millennium Dogs będzie, będzie też w Chinach. Tak, no właśnie. I to jest ten, który ja widziałem na festiwalu właśnie Millennium Dogs Against Gravity i zrobił na mnie olbrzymie wrażenie. Więc no, znaczy, no nie chciałbym mówić o swoim faworycie, bo widziałem tylko ten jeden film, no ale na pewno się ucieszę. A jeśli możesz powiedzieć tak, no tak tylko nadzieję, że przed... jaką tematykę porusza ten film? Hmm. No to jest tak o subkulturze młodzieżowej skaterów. Tak? Jeżdżą na deskorolce, ale to, tego się nie da, nie da ująć opisując, o czym ten film jest. tak? Bo to a jest to nie ta... jest film o deskorolce, tak? Tak, no to jest jak gdyby o sposoby na życie, o, o przyjaźni, o wzajemnych relacjach. No, to liczy się też forma. tak? Gdy... Ale to, a to nie jest, czy... rozumiem, forma gadających głów? czy? Nie, nie, absolutnie nie. To jest jak gdyby jeden z nich rejestrował ich życie przez, przez kilka lat tak i widzimy jakie byli wcześniej, tak, jakie mieli aspiracje do życia, jaki był sposób na życie, jakie były ich marzenia tak i potem widzimy po jakimś czasie jak to się rozwinęło, tak? do czego ich to doprowadziło, czy jakieś marzenia się spełniły, czy po prostu okazały się tylko jakąś Czymś złudnym, i mimo że no, może na papierze też mi się to nie wydawało zbyt ciekawe, to po prostu rekomendacja znajomych, między innymi Maćka, prawda? Tak wiem, i że się sprawiła, że na film właśnie. ten film poszedłem, mimo że byłem sceptyczny i jak najbardziej zostałem przekonany i rewelacja, no i bardzo mnie cieszy to nie tylko ta nominacja, tylko jeszcze również to, że. No będziemy mogli zobaczyć również no, cała no, w Polsce no w będzie Polsce, można zobaczyć. Polsce. tak? No ale wiesz, na DKF-a w myślę, tak. że Agents Gravity I na fajnie, pewno okaże będzie... również. To jak Warto jest Czekać, tak? Gravity, to może się ukaże też na DVD, w jakimś boksie. Tak no czy no to właśnie. Mhm, no jest szansa. Tym bardziej, że mówi się, że ma duże szanse na Oscara ogólnie. No ale myślę, że jednak faworytem jest Free Solo. Mhm. A propos, znaczy ja wiem mniej więcej o czym jest film Free Solo, bo jest o wspinaczce tak? górskiej. I film, który niedawno mogliśmy oglądać u nas w kinach, też dokument poruszający bardzo podobną tematykę. Podobno jest filmem z tego, co znajomi mówią, którzy widzieli obaj, jest filmem znacznie lepszym. A mam na myśli The Downwall który jest porównywany z Free Solo. Ciekawe, dlaczego akurat decyzja taka, że, że, że jeden z tych filmów został nominowany. Pewnie jakieś studio większe za tym. Nie, stworzył. ten był promowany. Tak, tak, mi się, tak. Tak mi się wydaje właśnie, że, że, to, że to jest kwestia właśnie tutaj budżetu i, i promocji odpowiedniej. Bookmacherzy stawiają na Free Solo i zaraz niewiele dalej jest RBG. RBG, a właśnie to też jest, to też jest podobno ważny film. No dla Ameryki. Chociaż, na Ameryki. Na przykład. No ma jeszcze jedną nominację za piosenkę, tak? Taka typowa motywacyjna piosenka. Mamy siłę, będziemy mhm. walczyć. Śpiewana przez jakąś tam jakąś czarnoskórą piosenkarkę. Nie, nie kojarzę. No w tej... tak. mhm. Ja przesłuchałem no tak. i nawet nie pamiętam. Piosenki. Za to o ile nie udało. A czy będzie jakiś pokaz? No trudno powiedzieć. Mhm w Polsce Nie, filmu. On był na na pewno był na Warszawskim festiwalu filmowym w tym roku. Ale, ale czy, czy będzie jeszcze gdzieś? No trudno powiedzieć. Rzeczywiście. Tak, rzeczywiście, było w sekcji odkrycia. Mm -hmm. Mm -hmm. No to, to bo jeśli osoba, wygra, bo, bo w ogóle postać. No to pewnie wtedy y będzie, tak? Postać Ginsburg to jest jakaś tam ikona w Ameryce, chyba, więc, więc to jest. U nas, u nas raczej to nie jest dosyć znana postać. No raczej nie. Trudno, żebyśmy znali film, tam jakąś ale... sędzinę sądu najwyższego Sędzina, ze Stanów, tak. nie? Ale jest okazja tak, poznać tak. dzięki filmowi. No właśnie. Natomiast o ile no nie udało się zobaczyć nam za bardzo tych dokumentów w tym roku długometrażowych, no to przynajmniej te krótkometrażowe były dosyć łatwo dostępne. Mm -hmm. Można je było w sieci obejrzeć zupełnie legalnie również. Część mhm. jest na Netflixie, co najmniej dwa. Także, tak, także tak. To, to jest przynajmniej ten plus. Więc udało mi się je obejrzeć. Oprócz tego końca gry, który jest na Netflixie, bo po prostu nie zdążyłem, mhm. ale on jest chyba też mhm. najdłuższy z nich wszystkich. Na pewno najdłuższy. Tak, 40 tak, minut, on prawie godzinę trwa. 40 minut jakoś tak. No, ale obejrzę go na pewno przed galą. Natomiast spośród tych um, pięciu nominowanych, to mój fawor, moim faworytem jest Period, End of Sentence. Mhm który mhm. tak jak y, wspominałeś o tym, o tym filmie o, o, o deskorolkowcach, y, przyjmuje chyba podobną taktykę, to znaczy mówi o pewnym niszowym problemie, a mianowicie nie, przepraszam, to nie jest niszowy problem, bo dotyczy połowy ludzkości mhm. <laughs> mówi o, o, o menstruacji o, o okresie mhm. kobiecym i o podpasce o podpasce, konkretnie okay. o podpaskach y, i o tym okej, okay, to już rozumiem skąd tytuł tak, tak i w ogóle tytuł jest kapitalny ja myślałem, że to nie, Ale wiesz co? To jest właśnie o to chodzi, bo to jest świetna gra słów, bo najpierw mamy period, end of sentence, można to tłumaczyć jako kropka, koniec zdania, period jako okres, ale też end of sentence jako właśnie wskazanie. To wszystko ma znaczenie, dlatego że film opisuje sytuację kobiet w Indiach, gdzie okres kobiecy jest, menstruacja jest olbrzymim tabu, olbrzymim. I co sprawia, że tylko 20% kobiet używa podpasek. I to ma bardzo tu później różne reperkusje i, i religijne, i społeczne, i higieniczne, i zdrowotne, i tak dalej. I jakby tutaj w tym jednym problemie wydawałoby się no, jakimś takim wydumanym, a wcale nie, skupia się jak w soczewce naprawdę los tych kobiet, los kobiet, które, które żyją w bardzo patriarchalnym społeczeństwie gdzie ich, ich normalny cykl kobiecy jest traktowany jako jakaś wstydliwa choroba, gdzie naprawdę ogranicza ich możliwości i pracy, i zarobku, i nawet modlitwy, bo są nieczyste i nie mogą uczestniczyć w obrzędach i tak dalej, i tak dalej. To warto obejrzeć, bo stosunkowo niedługi film, ale jednocześnie też bardzo pozytywny. Dlatego, że pokazuje właśnie od takiej pozytywnej strony kobiety, które same zaczynają produkować podpaski, żeby były tanie i same dystrybuują wśród innych kobiet i cały taki projekt się z tego rodzi. Więc jest to taki też poniekąd trochę feel good mówi, mimo, mimo że porusza dosyć trudne tematy. I właśnie to się kapitalnie udało. Dlatego to jest mój faworyt, bo naprawdę oprócz tego, że zawsze mam serce po stronie gdzieś tam feministycznej też, to, to, to naprawdę świetnie to zostało pokazane. A film jest, nie jest przygnębiający, jest taki naprawdę z taką jakąś nadzieją otuchą, więc, więc to się może też podobać, podejrzewam akademii, o ile to obejrzą, tak, o ile go obejrzą. Ale powiem, że. Tak, tak jest powiem długi... też, że są dosyć wyrównana jest stawka w tym roku, w tej kategorii, bo zarówno jest na przykład Anite the Garden, też świetna rzecz, chociaż trudno ją może docenić, bo to są w zasadzie archiwalne nagrania, które zostały gdzieś tam wygrzebane przez autorów i zmontowane dosyć zmyślnie. No ale można sobie powiedzieć, no to co tam, zmontowali stare zdjęcia i tyle, nie? No ale to też ważny temat, pokazujący wiec nazistów w latach 30 trzydziestych USA, okazuje się. Także, także dosyć ciekawa rzecz. Black Sheep, no to temat rasizmu i chłopaka czarnego, który chce, chce być biały, kupuje sobie nawet yy, takie kontaktowe, jak się to nazywa, soczeński kontaktowe. Żeby mieć niebieskie oczy. To mi się kojarzy z taką książką The Bluest Eye Toni Morrison, gdzie jest właśnie, właśnie przez ten pryzmat też kwestia rasowa poruszana. Taki bardzo standardowy i dosyć chyba najsłabszy z tej stawki lifeboat, który porusza ważny temat, bo we, temat uchodźców, którzy... I w ogóle imigrantów, przede wszystkim z Afryki, ale nie tylko, którzy topią się na morzu oraz ludzi, którzy ich ratują. Czyli to już, by, już, też by, już było, sporo takich filmów. No, ale to już chyba też Tak, jest to ale właśnie już dosyć ograny I też film wcale nie jest jakiś taki odkrywczy, wręcz taki dosyć powierzchowny i, i, i, no mówię, moim zdaniem najsłabszy z nich wszystkich. No nie oglądałem jeszcze tego końca no. gry, ale z tego co słyszę, to jest całkiem przyzwoity temat z tak, mhm. tak, tak, jest na Netflixie, można jeszcze obejrzeć i na pewno jest to... No to pewnie jest spora szansa dla tego filmu, że tak, jest na Netflixie, tak, więc tak. jest łatwiej dostępny, tak? Więc pewnie to jakoś też ma jakieś. No myślę, znaczenie. że trzy z nich są takim mogą mieć takie dosyć równe szanse, czyli tak mówimy, ten period. Koniec gry, no bo właśnie, Netflix, też temat, który wszystkich dotyczy. No jednak Black Sheep, prawda? Temat rasizmu jest też, też ważny, chociaż ten się akurat dzieje w Wielkiej Brytanii. To też nie wiem, czy nie będzie jakiś. Nawet ten akcent tych osób jest taki dosyć specyficzny, więc też nie wiem, czy nie będzie dla niektórych akademików to mniej ważne niż w niż, Stanach. niż tak? życie czarnoskórych w Stanach. Ale no no to nie też jest. ciekawe, bo zazwyczaj jednak te filmy dotykające problemu rasizmu to, to są zdominowane jednak przez Stany Zjednoczone, a, a, a dobrze jednak wyjść poza, poza, poza to i, i przekonać się, że jednak dotyczy to też innych, innych rejonów. Tak jest. No bo Night the Garden, chociaż mówię, to jest dobry film i bardzo ważny. Naprawdę bardzo ważny. bo Taka film przestroga moim zdaniem. No to jednak nie sądzę, żeby Amerykanie chcieli się chwalić przed całym światem. Patrzcie, my też Aha. mieliśmy swoich nazistów. No tak, to, to może rzeczywiście no, no, zobaczymy, co tam wygra. Szkoda, żeby takie, szkoda, żeby takie kategorie właśnie jak krótkometrażowe filmy no były w czasie reklam, tak? bo to jest zawsze, zawsze okazja do poznania takich mniejszych Zaangażowanych filmów, mm -hmm. tak? I dzięki temu więcej osób o nich usłyszy, więc to kolejny głos za tym moim zdaniem, żeby. No tak. No nie robić takich cięć. A widzieliście coś z shortów fabularnych? Bo, bo to one chyba były najtrudniej dostępne ogólnie ze wszystkich tych nominowanych filmów. No, będzie pokaz warszawskiej mm -hmm. kinotece, gdzie będzie można je zobaczyć. No i zamierzam jeszcze się przed wybrać, galą, no, ale tak. Przez to jeszcze, tak. tak. Przed galą, no ale niestety dopiero za, za no kilka tak, pewnie dni. Pewnie jak już tego to, to słuchacie, to, to jest ten pokaz, albo w, już, już, już pewnie jest po tym pokazie, albo zaraz przed. Więc w kinotece, tak? Tak, w kinotece. Mhm. No Ja powiem szczerze, że tylko jeden obejrzałem, jeden mi się udało gdzieś, gdzieś znaleźć. Nie, nie, żebym jakoś szukał bardzo bardzo gorliwie, ale też zawsze szukam jednak po tych legalnych źródłach i udało mi się zobaczyć drapieżnika. To widzę, że był pokazywany na festiwalu Ale Kino, tak? bodajże. Złote koziołki otrzymał. Tak, kanadyjski film naprawdę zrobił na mnie duże wrażenie taki był zaskakujący, poruszający też I, i to też kawał dobrej filmowej roboty, naprawdę świetnie zainscenizowany, świetnie opowiedziany, dobrze zagrany, chociaż tutaj mamy w zasadzie dwóch chłopaków, dwóch, dwóch y, młodych takich ludzi, więc gdyby on wygrał, to, to naprawdę bym się cieszył, chociaż my nie widziałem innych, więc nie wiem, nie wiem, trudno mi porównać, może są tam jakieś lepsze, ale, ale na pewno też, też y, no nie, nie byłoby tutaj jakiś, jakąś kompromitacją, gdyby ten film wygrał. No tu widzę, że zatrzymanie można było zobaczyć na Krakowskim Festiwalu Filmowym. Co tu jeszcze widzimy? Madre dostało Nagrodę Goja. Margarit też niektórzy widzieli, bo widziałem po, po znajomych, ale nie wiem gdzie, gdzie oni go, gdzie im się go udało zobaczyć. To co dalej? No tak, tak, lecimy dalej. Teraz bym chciał porozmawiać chwilę o, o kategoriach dźwiękowych. Tak jest, tak sobie po prostu. <murze> Może to nie jest płynne jest przejście. jest seria ale... w kategorii, na których mam i do powiedzenia. No właśnie, właśnie. Ale Dlatego ja się, ja się, od razu mówię, nie znam się na dźwięku i do tej pory, mimo że już mi to tłumaczyliście milion razy, nie do końca rozumiem, czym się różni dźwięk od montażu dźwięku. Może zostawmy ten. Tak. A, ja, ja, a ja myślałem, że to ty będziesz montował ten podcast. <laughs> <laughs> więc, więc, to jest montaż dźwięku, to co ja będę robił. A, a... tak, to jest, jest, jest teraz... dowór Uczestników, dobór uczestników. Do, do... <grym> ja to jeśli chodzi o najlepszy dźwięk, no to chyba jednak bym tutaj ja osobiście głosował na romę, no. gdybym mógł. Ale też, też miałem duży, duży zgryz, ponieważ no, pierwszy człowiek też, też robi duże wrażenie pod tym względem. Natomiast reszta, no to dwa muzyczne się znalazły, to podejrzewam tylko, że chyba tylko dlatego, że Dla muzyczne. Że muzyczne mhm. więc chociaż nie wiem, no to się na tym jakoś tak... No właśnie, nie będziemy nie, tutaj zgrywać ekspertów. To ja czarna Pantera, no to, no to ma tam te wszystkie szumy, nie szumy jakieś tam wybuchy, mm -hmm. ale dla mnie, dla mnie jednak Roma i pierwszy człowiek, to, to są fajne Ja się też przechylam, no widziałem pierwszego człowieka dosłownie wczoraj mm -hmm. i kapitalne wrażenie zrobił na mnie i cieszę się, że, że udało mi się dorwać jeszcze seans kinowy, tak? mm -hmm. tak. No, no, tak Roma, jak, jak wiadomo, też szczególnie w tych os ostatnich scenach Dźwięk gra bardzo, bardzo ważną znaczy... rolę. I Roma, Roma jest świetnie udźwiękowiona tak. i ona z tego co słyszałem była kręcona od razu w taki mm -hmm. sposób, żeby te dźwięki... Tak, w systemie Dolby tak, Atmos z tego co, z tak, to, co tak, słyszałem. Tak, także, także to może być docenione. Właśnie. A pierwszy człowiek może w montażu, no bo tam jednak właśnie ten montaż jest ważny, mm -hmm. montaż dźwięku, tak mi się wydaje akurat w tym filmie. To jest pytanie jak duża część akademików oglądała w kinie, a jaka na screenerach, tak? Albo, albo no na Netflixie, właśnie, tak. bo to też jest No jakie mają, jakie mają system dźwiękowy u siebie w domu. Tak, ja oglądałem Rome już dwa razy, powiem wam i w kinie świetnie w Muranowie akurat oglądałem. On jest nawet Muranów jest nawet nieźle ja w dźwiękowionym kinem. i oglądało mi się dobrze i te nawet finałowa scena oczywiście ale przez cały film te dźwięki tła też mam wrażenie, że ogrywa, odgrywały bardzo ważną rolę, bo tam się tam dużo dźwiękowo tak. bardzo dzieje w tle, co, co, co doceniłem i pomyślałem ciekawo, jaki efekt będzie w domu. Jak, jak sobie na telewizorze to włączyłem z głośników tych standardowych że tak powiem, telewizyjnych, to, to było bardzo płaskie. Ale, ale mam w domu dobre słuchawki i mówię, podłączę te słuchawki, będzie chyba lepiej. i Rzeczywiście było chyba nawet jeszcze lepiej, słyszałem każdy detal jak w kinie, więc, więc naprawdę też, też wersja z Netflixa jak najbardziej da się dźwiękowo docenić, o ile się ma dobry sprzęt, to, to na pewno. No Czyli mówi, że nawet już w stereo, nie tylko w pięciokanałach. Tak, tak. Pięciokanałowe, właśnie. Już już nawet w stereo było, było bardzo w porządku. Więc no, lajk, like, yy, jak, jak, z jakiego się uważam w tej materii, też twierdzi, że, że, że Roma jak najbardziej zasługuje na, na, na, na nagrodę dźwiękową. Ale mi się wydaje, że jednak, no, jednak największym faworytem jest Bohemian Rhapsody. Tak? jeśli się nie mylę. Może, no znaczy właśnie. Yy... Bo z tego, co mi kiedyś. Yy, Marcin Grudziąż bodajże tłumaczył, to, to montaż dźwięku to jest dźwięk dogrywany poza planem. Tak tak w skrócie mówiąc. To są, to są efekty, które są dodane już w postprodukcji. A, a, a, to jest montaż dźwięku, a dźwięk to są efekty nagrywane na planie. Nie, nie... Nie chyba nie, chyba nie mm -hmm. tylko to, bo montaż to właśnie jednak jest też... No też tak. to, jak, jak, też, jak, się, jak się klei no to No tak, Tak, jasne, razem. jak to się klei z obrazem. Tak. Mhm. Mhm. Tylko tutaj już też, też można by wejść, jak, jak się dźwięk klei z obrazem, to też, też już można tu wejść w kategorię montaż, nie dźwięku, tylko ogólnie. Więc to są zawiłe rzeczy, ale, ale po prostu... Ale ci głosujący też mają tak. mniej więcej to, to pojęcie, takie myślę, jak miałeś, że jeszcze tak, mniejsze wieki. Więc. Tak. więc wygrają pewnie filmy muzyczne. Możliwe. A zwykły montaż? Zwykły montaż, właśnie. A może montaż dźwięku? Znaczy, znaczy już już my. myślę, że mówiliśmy oba. No. Chyba, że masz coś do powiedzenia o montażu no, no, dźwięku. Nie, nie, nie, absolutnie. Co, o, co, co, mamy, co mamy nominowanego w montażu? Przypomnijcie mi. No przede wszystkim Vice, który jest chyba moim faworytem chociaż nie widziałem jeszcze Czarnego Bractwa no tak jak to potrafi Adam McKay e, wcześniej e, w Big Short e, no niesamowicie niesamowicie potrafi poszczególne sceny i tak ze zwykłej, ze zwykłej z swojego filmu stworzyć coś, no, co sprawia, że jest znaczy, niesamowite. Powiem Ci, że, że Weiss dla mnie, podobnie jak Big Short, on jest, on jest fajnie pocięty, to jest, jest, jest dynamiczny taki teledyskowy wręcz montaż, tylko że dla mnie mi to przypomina właśnie jakiś taki e, nie wiem, filmik na YouTubie troszeczkę. Za bardzo, za bardzo takie to jest tak, tak. moim zdaniem. Ja bym też, nie, dla mnie Weiss tutaj nie zasłużył. No ale właśnie, pytanie, czy to jest jak gdyby, czy czy tutaj cenimy bardziej techniczne wykonanie montażu, czy jak to służy historii, tak? Pewnie, to więc, się jakoś za chyba ogólnie. jedno i drugie, hmm. więc technicznie było wykonane kapitalnie. Pewnie, tak? Może, może tak, więc... tylko że ja po prostu nie, nie, nie oczekuję takiego typu chyba montażu w filmie. To, to nie, znaczy ogólnie, ja lubię szybki montaż, ale, ale y, jeśli on służy właśnie opowieści. Tutaj on ma, ma taki styl, tak? już pokazał to drugim filmem pod rząd, swój styl bardzo podobnie jest zmontowany zresztą i, i podobnych technik używa, ale nie do końca mnie przekonuje w takiej biograficznej historii, coś takiego. Na pewno dodaje jej, jej tempa, nadaje jej jakiegoś takiego, takiego pazura, że tak powiem, ale no, ja zdecydowaniem tutaj wyróżnił jednak faworytę. Tak, tak, faworyta i czarne bractwo również, ale chyba faworyta lepsza moim zdaniem w tym względzie. Tutaj, tutaj to, jak jest ta, ta, ta, ta prowadzona ta historia, często równolegle, prawda? Trzy te postaci, jak to jest fajnie pocięte, jak jest, są, mamy te, te, te przerzutki, prawda? I z jednej na drugą i, i to naprawdę w takich, w takich tak, jeszcze. Jak momentach to jeszcze czasem, pod muzykę jest czasem Właśnie, żeby to wybrzmiało wszystko, <śmiech> tak. I muzyka i, i te wszystkie bonmoty, te, te, te, ten tak, dialog, tak. prawda? Taki też bardzo brawurowy, <śmiech> więc tak, tak. Faworyta zdecydowanie, ale i Czarne Bractwo podobnie. Tam, tam jest też to bardzo dynamiczne. Też mamy znowu tych dwóch bohaterów, prawda, biały i czarny w konfrontacji z tym z klanem, gdzie mamy rozmowę przez telefon dosyć często, więc no też to trzeba było bardzo umiejętnie podziąć. Tak, chociaż w Czarnym Bractwie mam wrażenie, że są takie momenty, kiedy ten montaż celowo jest jakby trochę spartaczony w niektórych scenach, gdzie, gdzie, te, gdzie te przejścia pomiędzy scenami są takie, takie jakby ciachnięte byle jak, ale, ale wydaje mi się, że to jest nawiązanie, a raczej hołd dla, dla kina gdzie, gdzie, się, gdzie do którego w pewnych dialogach bohaterowie jednak jawnie tam nawiązują. I, i, no tak, czyli to jest jakby jeszcze dodatkowy tak, atut, tak, prawda? Tak. że ten montaż jest też taki bardzo bardzo taki wręcz no może samoświadomy to głupie słowo, ale, no ale jakieś tam jest odniesieniem też, tak. też do, do innego mm -hmm, kina. Mm -hmm. No bo, bo filmy takie jak Bohemian Rhapsody czy Green Book, one są zmontowane poprawnie, ale nic mnie tam nie urzekło w nich, na co bym zwrócił uwagę. Nie wiem, czy, czy też mieliście takie wrażenie, ale, ale to, to są filmy poprawne po tak, prostu. Tak, hmm? tak. No, z Green Book to się zgadzam, ale w Bohemia Rhapsody myślę, że tutaj głównie te sceny no tak. muzyczne tutaj grają, gra, grają rolę, tak? Jak tu właśnie, tak jak powiedziałeś, dyskowy mm -hmm. montaż, także. Montaż no, koncertowy, no to, tak? Bardziej, i to jak to jest no odwzorowane względem rzeczywistego, tak? Tak właśnie, ten finałowy koncert w filmie dostał, został bardzo ciekawie odwzorowany względem względem oryginału. Znaczy, znaczy, w filmie mamy bardziej pokazane to ze strony sceny, a tak jak te są zarejestrowany jest ten koncert, bardziej materiały widziałem jakieś gdzieś tam w internecie, no to, no to bardziej ze strony publiczności, tak? Ale, ale tutaj rzeczywiście zrobiło to na mnie wrażenie, bo ogólnie film nie zrobił na mnie wrażenia, już powiem od razu, yy, oprócz tej, tej, tej, tych, tego finałowego koncertu, który, który z, zamieścili prawie w całości. Ale podobnie mhm. zauważ jest też kręcony, to może nie jest akurat y, temat przy montażu, ale bardziej taka dygresja, podobnie jest kręcony y, A Star Is Born, mhm. Narodziny mhm. Gwiazd. Tak, te, te, te też te sceny, sceny koncertowe wyglądają muzycznych. podobnie. Mhm. Tak, widzimy, widzimy, widzimy właśnie od strony mm -hmm. sceny, nie od strony tak, publiczności. Tak. Prawda? Od, widzimy plecy tam tych mm -hmm. bohaterów, czy, czy tak jakoś z profilu ich. Także jakbyśmy byli na scenie razem tak. z nich. A jednak tutaj w montażu nie został doceniony. No nie. I dobrze, bo za dużo tych, tych filmów muzycznych. Oj, są, tak. Po to co to on w ogóle tu jest? Bo... <laughs> nie wiem, są... ja znowu jestem, ja znowu jestem hejterem tego filmu. Także. Tak. Jeszcze warto dodać, że to na tyle ważna kategoria, że często y, nominacja za montaż y, no, jak gdyby zwiększa szansę tak, mhm. na wygraną, więc tutaj na pewno y, brak narodzin gwiazdy zmniejsza jej szansę. Tak, to jest dobre spostrzeżenie, tak. bo rzeczywiście tak jest. No, dlatego tym bardziej trzymam kciuki za faworytę. Tak, ja, ja też. Ale mówię, jakby Czarne Bractwo wygrało, to, to też nie smuciłbym okay. się no dobra, no to, to montaż podobno Cuaron powiedział, że jest równie ważny jak, jak i zdjęcia tak w swoim no tu, tak no jest. jest, jest. Zdjęcia to jest jedna z moich powiem wam szczerze ulubionych kategorii, o ile nie ulubiona, bo bardzo, bardzo zwracam na to uwagę w filmach. No tutaj mamy ich pra prawdopodobnie no, czy, czy słusznie wszystkie nominacje są przyznane. Moim faworytem od razu mówię, że ja się tutaj cały czas waham, bo tu są trzy świetne filmy pod tym względem. Mamy nominowane, mamy tak, faworytę, tak. mamy Romę i Zimną mhm. Wojnę, które każdy, każdy z nich ma, ma uważam, wspaniałe zdjęcia na swój sposób. I naprawdę każdy z nich ma te zdjęcia naprawdę... Tak, tak. No, są charakterystyczne. I, takie, i odważne, odważne, bo to są naprawdę odważne decyzje yy, mhm. twórców zdjęć. Bo faworyta, prawda, kręcona tym rybim okiem, jakimiś takimi... Tak, szerokie, yy, szerokie bardzo... Szerokie kąty i tak dalej. Tam ka kamera też się rusza w specyficzny mhm. sposób. Roma, te takie znowu szerokie plany, prawda? Czy, czy takie skupienie też na tak. detalu, albo takie równo, równorzędne, taka bardzo, bardzo wysoka ostrość mhm. wszystkich planów, prawda? Że wszystkie plany są tak równorzędnie tak, to się bardzo wiele dzieje w kadrze. Także człowiek tak. I trzeba właśnie patrzeć mm -hmm. w tło też, nie? I też czasami nie wiadomo na co patrzeć na ten Tak, na jest tym Bardzo te kadry są kadrze. bogate w detale, nawet nie mówię już. Tak, także to, to jest naprawdę odważna mm -hmm. decyzja filmowa i wyszło to. I naprawdę to wyszło tak, i sprawdziło się. No i wreszcie Zimna Wojna, mm -hmm. prawda, która, to są takie y, zdjęcia naprawdę majstersztyk, prawda, gdzie, gdzie każdy takie, milimetr, można powiedzieć, takie, takie jest wymuszany do po, tego, jak... po prostu. Tak, tak, tak, te postaci po prostu stoją mm -hmm. tu, gdzie stoją i nie mogą stać ani centymetr tak. w bok. Nie? I to Ale jest... chyba jest to bardziej naturalne niż idzie, tak mi się wydaje, że... że, e, bardziej że tak troszeczkę rozumiałem, to znaczy że, Ida, Ida miała nie, bardziej statyczne zdjęcia, tam tak, się prawie, była prawie wcale. Bardziej jednak. Tak, to znaczy tam w Idzie tak, prawie wcale się kamera dynamiki. nie ruszała, co Ujęcie. też było dosyć tak, tu, to co też było dużym, dużą mhm. odważną decyzją. Natomiast tutaj jednak ta kamera troszkę się rusza, troszkę tańczy, dla mnie tam jest no, kilka kapitalnie wyreżyserowanych scen i, i, i właśnie sfotografowanych, jak chociażby ta mm -hmm. scena tańców w barze, gdzie ta kamera tańczy też wręcz, wręcz z bohaterką, przechodzi od, od bohatera do, do niej. Mm -hmm. No coś, a propos faworyty no gdzieś... powiem, że został tutaj użyty, podobnie jak nie wiem, jak w, w Barym Lidonie Kubrika, patent, gdzie, gdzie nie korzystano w ogóle ze sztucznego oświetlenia, tylko ze światła naturalnego i światła więc, A tak, to, to też, też, to jest też, ważne, to też tak. świetnie wypadło, dodało, mhm. dodało właśnie takiego kunsztu temu, temu, tym temu zdjęciu. No także tutaj jest mhm. naprawdę ciężki wybór. I, i, I ciężko pewnie by było prognozować, kto wygra. No, mamy no, nadzieję, tak, że tak, jeden z tych trzech. Tak, myślę, że zdecydowanie. Chociaż no, trzymam kciuki za żala, no, no Nie oszukujmy no, się. serce każe trzymać no. za niego kciuki. Chociaż, chociaż no, no, mówię, no, to ja te filmy właściwie, te trzy filmy stawiam tutaj równorzędnie pod tym względem i bardzo, bardzo jestem rozdarty. Nie potrafię tak, tak zdecydowanie swojego faworyta. Ja widzę, że tutaj w filmowej ankiecie zagłosowałem na Romę, chociaż pewnie... Może, może trochę na przekór, bo, bo zimna wojna oczywiście w jej ich ankiecie bardzo, bardzo prowadzi. Ale, ale ciekawe, co tutaj robią, bo, bo niemieckiego filmu nie, nie, nie oceniam z wiadomych przyczyn, ale co tu robią na rodzinę gwiazdy, czy te zdjęcia rzeczywiście były jakieś, jakieś godne nominacji? Nie wiem, trudno im powiedzieć, że. Nie. Nie. Moim nie, zdaniem były jak najbardziej ale... w porządku. No ale jednak zgadzam się, że, że startu nie mają do tych trzech filmów. Ale co jest ciekawe, że ten werk on autor, jeśli rzeczywiście jest inspirowany życiem malarza Gerarda Richtera, to może być to coś bardzo ciekawego, dlatego że ten artysta jest zasłynął między innymi z tego, że u niego fotografie grają olbrzymią rolę w procesie twórczym. I on bardzo często... Jest, ma cały cykl takich obrazów, które maluje z fotografii, co jest ważne i naśladując różne efekty fotograficzne właśnie farbą na płótnie. Także, także to jest, to jest taki ciekawy, ciekawy wątek, więc jeśli potrafili twórcy tego filmu też właśnie podejść twórczo do tej strategii artystycznej tego artysty Richtera i być może też nawiązać jakoś do jego dzieł malarskich, no to to też może być coś bardzo ciekawego, no ale nie wiemy dopóki filmu nie zobaczymy. I chociaż, chociaż plakat tego filmu by to sugerował, bo on rzeczywiście jest bardzo bardzo Aha. właśnie w duchu okay. twórczości no, tym, no To jeszcze kolejny powód, żeby czekać na, na, na ten film Okej, okay, to yy, przejdźmy sobie do efektów specjalnych yy, kolejna kategoria na której się nie znam Ja tu mam swojego faworyta nawet dwóch mhm. <laughs> chciałbym, żeby wygrał Ale... pierwszy człowiek tym bardziej, że tam jest dużo no właśnie, efektów bo, nie tylko i myślę, że tak. I mm. myślę, że dzisiaj trzeba trzeba doceniać tych twórców, którzy mimo, że mogliby wszystko stworzyć dzisiaj cyfrowo, tak, ja bardzo lubię się nie, jednak do takich wykorzystanie efektów praktycznych, szczególnie w dzisiejszych filmach, bo uważam, że to ma, że to ma dużo więcej ducha, niż, niż, niż te cyfrowe efekty, mimo, że one są coraz lepsze i coraz trudniej je odróżnić od świata rzeczywistego, to jednak myśląc najlepsze efekty specjalne, przeważnie tak jakby się w myślach dopowiada najlepsze CGI, nie? Tak, tak. A jednak trzeba pamiętać, że to, że to nie tylko o to chodzi. Tak, nie i tylko jednak z, nie to nie tylko... jest, jest wyraźna różnica. Nawet jak się mm -hmm. ogląda stare filmy. Tak. Prawda? Widzisz nie wiem takiego Blade Runnera, który mm -hmm. był zrobiony bez, bez efektów komputerowych. No to kurczę, on jednak dobrze wygląda. Moim zdaniem jest to świat bardziej autentyczny tak, no, te, niż ten te, nowy, te nowy się, Blade rzeczywiście... Nie? Te efekty się dużo lepiej starzeją, te ta, praktyczne, ta, niż te komputerowe. Oczywiście. Nawet weźmy sobie takie film, nawet The Thing. coś. To, to jest film, który cały czas on robi wrażenie. Nie? No i pierwszy człowiek oczywiście też ma efekty CGI, też ma komputerowe. No Dzisiaj się już nie da tak, bez tak. tego, ale, ale jednak wiadomo. właśnie uciekli się też do, do takich bardziej tradycyjnych metod. I, no i to też widać, czuć, i, i to, to jest mój faworyt. Ale mhm. też powiem ci, że bardzo mnie urzekły pluszaki z Krzysia. Aha. Krzysiu, gdzie jesteś? Bo naprawdę zastanawiałem się oglądając ten film, mhm. kiedy te pluszaki są, czy one w ogóle są z komputera, czy one właśnie. są naprawdę pluszowane. Czy, czy... czy to jest właśnie animatronika, mhm. czy to jest jakoś wymieszane? Chyba to jest wymieszane Chyba tak. tak. Wydaje, Możliwe, że, no że wydziela, jedno i drugie. Ale właśnie, nie. sam fakt, że się zastanawiałem, że zwróciłem na to uwagę, no i mówię, to są takie chwytające za serce jednak. I też fajnie, że nie tylko jakieś takie kino superbohaterskie, czy takie blockbustery yy w stylu wybuchy i tego typu rzeczy, jakieś katastrofy, dostają nominacje. No ja pamiętam, że zaskoc... nawet takie, takie, takie pluszowe mi się mogło ja, dostać. Ja pamiętam y, zaskoczenie spore parę lat temu, kiedy za, za najlepsze efekty specjalne wygrała Ex Machina, y, który to film też nie był zbyt wystawny. A, a jednak, to bardzo skromny. A, tak, ta. tak, a jednak, a jednak do, potrafiła Akademia docenić te, te efekty. No, ja tutaj... Także to są moje dwa, hmm. dwa dwu, moja dwójka faworytów w tej kategorii. Ja tutaj polecę totalnie mainstreamowo, bo, bo mnie urzekły, urzekli Avengersi ogólnie swoim rozmachem i, i ja tutaj przed chwilą, przed chwilą chwaliłem efekty praktyczne, a, a, a głosuję na, na przedstawiciela chyba naj, na, najbardziej hamskiego CGI tutaj z tej stawki. No nie wiem, Player One jeszcze mamy. Które chyba jeszcze bardziej. No tak. No i Han Solo, na Wojnę, to przecież też jest, też jest jednak mainstreamowy film. No tak, i taki, tak. taki właśnie bardzo pod, pod tą kategorię Tak, tak, ale, ale jednak te, te pojedynki, ogólnie sceny akcji, były, były tak dopracowane w Avengersach. Nie było wrażenia chaosu, były bardzo czytelne mimo wszystko, mimo że tam się działo bardzo dużo na ekranie. Więc wydaje mi się, że. że, że no pewnie, pewnie podejrzewam, że ten film wygra, no chyba, że mu pierwszy człowiek zagrozi, co mi się też nie obraził, bo, bo rzeczywiście doceniam to z, tych, z tych względów, z tych względów, o których powiedziałeś, ale Avengersi są tutaj jednak moim faworytem. A jak jest to, Krystian? No też, też bardzo doceniam efekty w pierwszym człowieku, które jest, właśnie nie, nie są widoczne na pierwszy rzut oka, więc jak wróciłem z kina i zobaczyłem, że Nominacja za efekt specjalny. Czekaj, gdzie te były efekty? W tej się zastanowię. No i rzeczywiście... o co myślałeś, że oni naprawdę polecieli no, nie, na Nie, no, nie. ale właśnie no to, tak jak mówisz, że trudno czasami odróżnić, co jest jakąś scenografią, tak? Co jest może jakimś materiałem archiwalnym może. Więc nie no, oczywiście, to tylko tak w pierwszej chwili, tak? No myślę, że wygrają pewnie Avengersi. No, warto docenić powiedzmy ten ogrom pracy i tych powiedzmy wydanych na to pieniędzy. E, a jeszcze co do tych pluszaków, e, to, to tutaj jest o tyle troszeczkę kontrowersyjne, że one nie są tak e, takie jak w tej animacji, tak nie do końca. Nie są takie Nie są, tak, takie, nie ładne. są takie, takie gładkie, <laughs> tylko właśnie takie chropowate. E, Bo nawiązują do oryginalnych, tak. oryginalnych zabawek no, Krzysia tak. no, Robina. tak. Ta. No, no i do rysunków. Myślę, tak, tak, tak, tak, że to no tak, też, też warto docenienia, aczkolwiek no myślę, że, że jednak film nie ma szans w tej stawce, ale to miło, że został doceniony. Bo też widziałem. No w tej kategorii udało się wszystko zobaczyć. Powiem szczerze, że dla mnie nawet troszkę za słodkie mimo wszystko były te bluszaki, ale nie, ale naprawdę kawał dobrej roboty. <śmiech> no na pewno nie chciałbym, żeby wygrał Player One. Jakoś... Słyszałem kiedyś, że to z jednym a, jakoś tak. To było na, na tyle, nie od... widziałem, ale, ale już, już sam zwiastun to po prostu zęby bolały, więc. No tak, ja tak... Znaczy, on, był, on był jednak zrobiony, bo, bo ten, ten film dzieje się po nas połowie w wirtualnym świecie, tak? W jakimś w świecie gry wideo, która to gra wygląda dużo gorzej niż dzisiejsze gry potrafią wyglądać. Bo bohaterowie mają więc... swoje awatary, nie? Tak, tak. I więc sam z tego względu uważam, że jeżeli rzeczywiste gry wyprzedzają tą grę w filmie, to no to, no to, to nie są chyba jakieś świetne efekty. No, no, może oczywiście, że, to, że sobie Spielberg taki design wymyślił, ale ja tego nie kupuję w ogóle. A to taki film, kiedy Spielberg daje hołd samemu siebie troszeczkę. Nie? Tak, tak. To Chociaż jest to taka oczywiście taka... oderwane od jakości efektów specjalnych, ale no, jeżeli już Nie. mielibyśmy nagrodzić jakieś takie wielkie, spektakularne widowisko, to jednak jestem sercem przy Avengersa. Mhm. No, to je, no, Player One to jest taka trochę, nie wiem, masturbacja Spielberga do lustra, że tak się wyrażę, ale, ale, ale ja to jak, jako film, już abstrahując od efektów, ja to w jakimś sensie kupuję, dlatego że to, że to jednak trochę mówi o, o moim stylu życia, trochę nawiązuje do do, do, jakich, do, moich, do mojego dzieciństwa, mimo że to jest nawrzucanie po prostu symboli wielu postaci, nawet żywcem wyjętych z gier, z filmów w taki, taki sposób dosyć masz i ciesz się, tak? Jak, jakby mi ktoś po prostu wysypał kosz z zabawkami z dzieciństwa przed sobą. Bez, bez ładu i składu. No, z jednej strony doceniam, z jednej strony doceniam, a z drugiej no, brzydzę się tym trochę. To słyszałem, że w sumie, że Spielberg trochę rzeczy w do książki wyciął, jeśli chodzi o swoje. Na przykład, że nie chciał specjalnie jakieś nawiązywać do swoich filmów, ale, ale jednak... Jest, jest jednak wrażenie, że to może nie konkretne nawiązania do jego, ale jakieś takie powiązanie może no tak. pośrednie tak jest, tak? Się tak, tak. Zgadza się. Zgadza się no. Okej, okay, więc yy, przejdźmy sobie do kostiumów i charakteryzacji. Tak bym chciał to jakoś tak zbiorczo mówić w miarę. No, w kostiumach jest tylko jedna faworyta. <grymne> tak, no ja się zgadzam, że tutaj, że tutaj nie, ma, nie ma konkurencji dla, dla, dla tych, tych kostiumów, które są absolutnie genialne, bo z jednej strony ta, z jednej strony są odwzorowane po, po prostu do epoki, a z drugiej przemyca, przemyca się w tych kostiumach jakieś elementy, które są anachroniczne, tak? Które do, do tej. Znaczy one są bardzo no właśnie. nowoczesne, te, te kostium. Tak, tak. To tutaj to, ta, ta moda, te sukni nie mają znowu tak wiele wspólnego właśnie. z modą właśnie historyczną. Miała, tak. Ale właśnie fajnie, świetnie grają, prawda? One oczywiście są inspirowane z trojki tak, ale Nie niemniej jednak jest to, jest to, są to stroje na wskroś nowoczesne. <śmiech> I jakoś nie krytykuję. Tym filmie. To, nie to, nie ten bardziej, że film jest też, jaki jest, prawda? Taki bardzo manierystyczny. I tutaj, ale co, ale te kostiumy też grają ważną rolę w tym filmie. One są zauważalne nie tylko dlatego, że są takie trochę odczapy i wariackie, ale też dlatego, że jakoś. Tak, na duże właściwie. Y tak, tak. I jeszcze odgrywają też rolę taką mm -hmm. nawet prawie, że fabularną w tym filmie, w kilku mm -hmm. scenach co najmniej więc no jak najbardziej tutaj tutaj są takim pełnoprawnym też prawie, że pełnoprawnym bohaterem. Tej, tak, tej tak. I to nawet nie, nie tylko jeśli chodzi o, o trzy główne bohaterki, ale też i, i w ogóle wszyscy w tym filmie są bardzo ciekawie ubrani. Tak, Bohaterzy, no, prawda? Mężczyźni. Gda, to tak, sfeminizowanie tak. i słabość męska została tu mm -hmm. też podkreślona okay. przez strój bardzo wyraźnie, no i, no i charakteryzację, bo tutaj też jest świetnie Klasiu. zespolona charakteryzacja fryzury właśnie... właśnie tak, czekało, te fryzury to są e, jako te kostium? peruki męskie bo to są przecież peruki, nie, to jest, peruki to są. Tak, tak. nie, nie, tutaj fryzury i wszystkiego rodzaju peruki są moją oddzielną kategorię. Charakteryzacja, tak, smak. bo to jest kategoria charakteryzacji no tak, fryzury ale, to, się nazywa. Tak. No tak, ale jak gdyby my wiemy, że ta fryzura a nawet bohaterowie je zdejmują. To jest no, peruka, czyli, tak? kosty, czyli to jak tak? gdyby element kostiumu, tak mi się wydaje. Ja bym, a rozumiem, tak? rozumiem, rozumiem. Żeby wiemy i wszyscy o tym wiedzą, że to nie są rzeczywiste mhm. włosy, więc to też takie ciekawe. Tak? No ja bym tutaj jeszcze wspomniał o Marii Królowie mhm. Szkotów, jeśli chodzi w szczególności o kostiumy. Troszeczkę podobne do, do faworyty, przynajmniej jeśli chodzi o to, że historyczny film i dziejące się wśród arystokracji ale te kostiumy są... Yy, mm -hmm, tak. yy, I również w Wielkiej Brytanii. Tak, ale są takie brudne, takie bardziej, yy, bym powiedział, naturalistyczne. Trochę taki drugi, yy, drugi biegun. Więc też mi się bardzo podobały, aczkolwiek chyba jednak też bym postawił na faworytę. Tak? No gdzieś musi wygrać. Jeśli Roma ma zdominować, no to <śmiech> chociażby faworyta tutaj. Za to powiem szczerze, że... Yy, w Marii Królowej Szkotów jestem zachwycony make-upem, charakteryzacją mm -hmm. i, i, i, i fryzurami. Pewnie Margot Robbie, Te fryzury, tak? nie. nie tylko, w ogóle, naprawdę, te fryzury takie kunsztowne, hmm. naprawdę coś niesamowitego. Ja, ja oglądałem ten film, on był taki, no, raczej nudnawy momentami, ale jak już się nudziłem, okay, to patrzyłem czyli, na czyli co one mają na głowie. Po naprawdę. No. Znaczy, no tutaj się... Tak, no i charakteryzacja również, prawda, ta Margot robi z tym nosem i z tą twarzą ubieloną, prawda. No bo ona miała ospę, tak, i najpierw było widać Tak. odrę, jak potem przeszła chorobę, to ukrywała te zniekształcenia na twarzy, więc widać ten makijaż, czyli to jakby charakteryzacja charakteryzacji, tak. Tak, i miała chyba sztuczny nos, prawda, w tym filmie też. Natomiast, hmm. natomiast też znowu na, y, So Ronan y, tutaj, tutaj jest taka no, prawie, że nieumalowana, nie? taka bardzo surowa. Zresztą oczywiście jest charakteryzacja, ale ona jest taka dyskretna. Y, że te, też no, Wiadomo, to też zależy od sceny, bo w takich oficjalnych jednak nie. No, ale mimo wszystko często się pokazuje w, takim, w takiej, y, takiej twarzy bardzo ogołoconej z tego makijażu, co znowu jest kontrastem do, do królowej Elżbiety, więc no naprawdę fajnie tutaj też, też te, ten, ta charakteryzacja tutaj też znowu odgrywa ważną no, a, a rolę co... też fabularną i w charakterystyce postaci. Więc no, przy tej kategorii byłbym, chciałbym gdyby wygrała przy a co ciekawe, w, ch jeśli chodzi o charakteryzację i fryzury, to faworyta nie ma nominacji. Ma, ma nominację. Tak, tak. Mhm. To też jest, uważam, trochę dziwne, bo może. jednak tam może właśnie te peruki się no zmieniły. Jako kostiumy, tak? Ale, tak. Tak, ale, ale jednak charakteryzacja jest też jest tak świetna. Nie. Znowu takie bardzo przesadzony ten make-up, prawda? No, a z drugiej strony mamy tą charakteryzację Vice, tak? która postarza bohaterów tak? od że najpierw mhm. są w miarę młodzi, a później się starzeją, tak i zmieniają się aktorzy na naszych oczach, tak. Nie wiem na ile Christian Bale został pogrubiony no, przez przytył. charakteryzację, podobno, a na ile przytył, przytył, tak. To też jest. Mhm. No tak, ale myślę, że jednak no, troszeczkę go podrasowali tak, mimo wszystko, tak. tak, tak, tak. No tak, tak na twarzy chociażby, tak. No to znaczy, no jest to dobra charakteryzacja, ale jednak już taka. Mm -hmm. że już coś tak zdycha, no ile razy już to widzieliśmy, ale... nie? że to to postarzanie aktorów, ale jest to też niej coś takiego trochę mm -hmm. tandetnego. Ktoś tutaj chyba od nas Marcin się śmiał, że to takie SNL trochę, taki Saturday Night Live sobie zrobili. I pod względem gry i okay. pod względem charakteryzacji. Chociaż uważam, I że i tak się to lepiej. To jego, to jego stwierdzenie. Uważam, że i tak to lepiej wygląda charakteryzacja w Vice niż w zeszłorocznym czasie roku, charakteryzacja Oldmana, gdzie miał dosłownie maskę na twarzy, i nawet widać to było w mimice. Tak, tak, to, tak, tutaj jednak Bale nie, jest, nie jest, jest. wygląda tak bardziej naturalnie, mimo wszystko. Tak, takie mam wrażenie. Najgorzej to chyba było w tym filmie z, z DiCaprio, który został dosyć, ja zapomniałem tytułu. Zjawa? Nie, nie, nie. nie. No, no dobra, nieważne. Chociaż, yy, a jeśli chodzi o Vice, to mi, na mnie największe wrażenie chyba zrobiła charakteryzacja sama Rockwellena George'a W. Busha. To jakby rzeczywiście jest podobne. Jakby tak się z... przyjrzeć, to ja widzę podobieństwo. Chyba... A mi się podobała charakteryzacja Mia Adams. <laughs> Dlatego że no taka jest, znaczy ona w ogóle zaczynała karierę grając takie pospolite dziewczyny z powiedzmy gdzieś tam z jakiejś prowincji, chociażby ten słynny świetlik, June Buck, uważam jedna z jej lepszych ról, ale tutaj jakby, jakby kontynuuje to tylko takiej, takiej dziewczyny z prowincji, która się nagle staje kimś ważnym i wchodzi w te elity, ale tak ma w sobie tą taką zgrzebność właśnie przez cały czas i to takie i też jest pogrubiona, te dodatkowe podbródki, ale jednocześnie u niej to jest jakoś tak bardziej naturalne. Przynajmniej ja to tak odebrałem, więc z tego filmu ona, jej charakter bardziej dyskretna, dyskretna tak? Bo... Tak, taka jest właśnie no. bardziej dyskretna, nie jest taka nachalna, a jednocześnie widać, no, no jest tam ona, wiemy przecież jak wygląda jej ja więc więc i tutaj też jest i postarzona i, i, i, i taka właśnie... Znaczy to chyba, to chyba po prostu zależy od filozofii twórców, tak? Czy chcemy po prostu, żeby aktor, yy, dajemy twarz aktora i aktor graczy, staramy się upodobnić jak najbardziej za wszelką cenę, i tutaj poszli bardziej tą ścieżką, podobnie Bohemian Rhapsody na przykład, tak. Yy, więc ten sam Rockwell rzeczywiście starano się, żeby był wręcz identyczny. No ja to szanuję. No po prostu do taką obrali ścieżkę uważam, tak? A w przypadku Emi Adams wydaje mi się, że po prostu ona jest bardziej sobą, tak? Więc to jest bardziej dyskretne. No bo może line-chain nie jest taką medialnie rozpoznawalną. Tak, no ja nie mam pojęcia mówiąc, jak wygląda rzeczywista, tak? Mhm. Więc może to też z tego wynika. A ktoś z Was widział granicę? Ja widziałem, tak. Ja widziałem. Widziałem na nowych horyzontach. No. Tutaj w kwestii charakteryzacji, no, bohaterowie są bardzo oszpeceni, tak? Ale tak, tak maksymalnie oszpeceni, że, że, że jak się spatrzysz na nich, zastanawiasz się, czy to nadal są ludzie. No, nie odpowiem na pytanie, czy to są ludzie nadal, bo byście obejrzeć film, ale yy, faktycznie no. Jeśli chodzi o, o szpecenie, to, to jakieś tam wrażenie robi. Ale czy na nominację do Oscara? Nie wiem. No, na pewno z tych filmów trzech na, na ostatnim miejscu u mnie się granica plasuje. Bo, bo to w sumie przede wszystkim to jest tylko Jeden efekt. Cieszy docenienie, że zagraje nieamerykański no to, film. Tak, tak, tak. tak. No to, się, to jest jednak ciekawe, że jednak film, film europejski tutaj został nominowany. I to, to jest chyba tylko jedyna kategoria, w jaki ten film jest nominowany, tak? No tak, no nie, nie. Był szwedzkim kandydatem do Oscara, ale no, nawet na shortlistę się nie załapał. No nie, nie. No on, on, on wygrał. Co też trochę go chyba osłabia, prawda? Mm -hmm. W jego no Na pewno, tutaj. na pewno. On, on wygrał w Cannes sekcję... Właśnie, właśnie tak. Więc stąd, stąd pewnie, pewnie tam się znalazł na kilku festiwalach późniejszych. Ogólnie ja tego filmu jakoś nie, nie polecam za, za mocno, no ale, ale też nie, nie, krzywdy by nie zrobił. Co ciekawe, wygrał też europejską nagrodę filmową za najlepsze efekty specjalne. A, tak. To rozumiem to... pewnie, że wliczyli, jak gdyby charakteryzację pewnie w efekty specjalne. Tak, na pewno, ale Podejrz... są tam też, ale, jest tam, ale jest też tam, są też tam sceny, gdzie, gdzie ewidentnie, ewidentnie efekty dają okay. pierwsze skrzypce. I to jest scena dość powiedzmy, kontrowersyjna, może obrzydliwa okay. trochę, ale nie będę spoilował. Zachęciłeś. To ciekawe, nie spodziewałbym okay. się tu efektów. Okay. No właśnie, tak, tak, ale jest jedna scena, które rzeczywiście zapamiętam, na pewno ze względu na efekty. I jeszcze a propos, ja wrócę na chwilę w kwestii kostiumów, że też, o ile film mu średnim jestem fanem, tak bardzo mi się podobały kostiumy do Czarnej Pantery, gdzie te, gdzie te elementy te etniczne zostały łączone z jakimś tam futuryzmem bardzo zgrabnie uważam. Więc, więc Czarna Pantera tutaj, tutaj ma moje drugie miejsce po, po faworycie, jeśli chodzi o kostiumy. Mnie też nie dziwi nominacja dla Mary Poppins powraca, bo tego tutaj kostiumy spełniły swoją rolę. Tak? Mhm. Są, e, są kolorowe, tak idealne na takie w mhm. niedzielne popołudnie z dziećmi. tak? W, mhm. To pewnie tak nawią nawiązują bardzo do oryginału. Te, te, te Oczywiście, kostiumy. jak najbardziej. Ale gdyby miała Sandy Powell dostać z to jednak wolałbym, żeby dostała za faworytę niż za Mary Poppins. A to ona robiła kostiumy do tak? Tak. nie wiedziałam, że ona też robiła do Mary Poppins. No już ma trzy statuetki na swoim koncie, więc. No i oczywiście jest mistrzem w tej branży. Mistrzynią było, nie było. Scenografia, tak. No tak, powiązana kategoria. Tak, Tak. Tutaj też, tutaj też faworyta zrobiła na mnie ogromne wrażenie z jednej strony, właśnie tym, tymi, tymi przestrzeniami, tymi jak to się łączy w pewien sposób w moim postrzeganiu ze zdjęciami, ale ale te, te wnętrza wszystkie okazałe, majestatyczne robiły wrażenie. Te, te, te, te pokoje, te, te wszystkie komnaty wyglądały jakby były ogromne. To była też, to Ja wiem, że to jest też kwestia obiektywu, ale, ale scenografia na pewno też robi swoje. Ale... No, ale to też musimy pamiętać, że ten film jednak był na, w dużej mierze kręcony na... No właśnie, lokacje, i to widać. I oczywiście oczywiście, one były też dostosowane do filmu i tam te sprzęty, ich rozmieszczenie, rozłożenie oraz, oraz no właśnie dokładanie takich, a nie innych. No to tutaj oczywiście jest duży kunszt, ale jednak same wnętrza, architektura i tak dalej jest autentyczna, więc, więc tutaj no też się można zastanawiać, na ile ten efekt jest właśnie. zasługą twórców a ile, filmu, a na w sobie. jednak tak, tak, tak. No może też mieszać się tutaj właśnie scenografia z kostiumami, tak? To znaczy może tyle mieszać, co yy, no w symbiozie być niemal, tak? Że muszą współgrać to, idealnie. To, to akurat, tak, to to akurat jest, jest, jest atut jak najbardziej. No film wygląda, wygląda tak. obłędnie, więc tutaj scenografia to a, się Ale z drugiej cyfie. strony też zrobiła na mnie wrażenie scenografia w Romie. Yy, o tak, tak, tak, świetna. Tak, gdzie, świetna. Gdzie? To jest w ogóle też faworyt mm -hmm. mój w tej, w tej kategorii. No bo to, ona jest taka pozornie właśnie nieefektowna, mm -hmm. a, a właśnie. właśnie gdzie no, się tam, dzieje, dzieje, tam jest mnóstwo nie? detali w każdym, w każdym, że tak powiem, sprzęcie domowym nawet i można wypatrzeć się, się mnóstwo, mnóstwo, mnóstwa szczegółów. Tak, wydawałoby się, mm -hmm. że takie niby nic, tak. a że Musieli taki ciasny, ale garaż, też i pierwszy człowiek. ciasny garaż w Romie znaleźć, to jest ważne. <głosy> <głosy> tak. jest... Ale też pierwszy człowiek. Też ma świetną, świetną scenografię i też mogłoby hmm. wiele osób jej nie docenić. Podejrzewam, no, że siedzą zamknięci w jakiejś puszce, Nie, ale to jak tak, zostało tego, fajnie tak, Te kokpity tam bardzo dużo. Tych, tych, te kokpity, to wszystko. Księżyc, tak. no, taki świetne. piasek i piasek. Tak. <laughs> <laughs> no zgadzam się, zgadzam się. Więc, więc tutaj pod tym względem też, też mamy, mamy prawie same dobre filmy. No ale te trzy to zdecydowanie, to, to jest ta pierwsza trójka, więc ja bym, ucieszył się no z też tak, No tak, ja też, ja też te zdecydowanie. Bo już Czarna Pantera no już, i Merykota. Chociaż, chociaż Czarną mniej. Panterę doceniam yy, też mniej więcej za podobną, yy, za po, po, z podobnych względów, co, co kostiumy do niej, bo jak mówiłem. Znaczy ja ci powiem, może tak, yy, ja mam problem z Czarną Panterą właśnie mhm. między innymi z tego powodu, że tam jest taka strasznie infantylna no, uh -huh. um, folkloryzacja. Że bierzemy sobie Aha, i to, do... co się nam wydaje afrykańskie i sobie uh -huh. to robimy z tego... Nie, to, to dla mnie to było takie... To jeszcze... Najbardziej to się niestety bije po oczach w zachowaniach, uh -huh. w sposobie mówienia, w tańcach, w jakichś tam rytuałach. To jest, to jest, najbardziej bolesne, bo w tych kostiumach i no scenografii tak, tak. I mniej, mi się podoba, no bo to, to jest takie niepraktyczne, niepraktyczne, bo rzeczywiście to jest, taka... można to mhm, tak, dokładnie, no. nie można to wziąć to COVID, troszkę tak. w nawias, no ale jednak tam jest dużo, ale jednak dużo tam jest takich mhm. takiego bardzo płytkiego, infantylnego traktowania kultury afrykańskiej i, i, i takie trochę to jest dla mnie w takim paradygmacie, że tak powiem. Okej, okay, no, um, no rozumiem. No kolonialnym wręcz. No, ale pewnie jest to częściowo przynajmniej ze świata, które z, z, znają, bo ja osobiście nie czytałem komiksów, ale którzy no, Amerykanie znają z komiksów, tak, że jakoś to musieli przenieść, tak żeby... No właśnie, ale tak we, poszli w ten komiks tak bardzo, jeden Aha. do jeden i to dla mnie to się wydawało wręcz trochę obraźliwe momentami, okay. dla, no dla ja, kultury no afrykańskiej, no to nie... ale mówię, to może, może tylko jakieś moje głupie no to, się na to, jak, czułem, jak dobrze nie... była przyjęta, to chyba jednak oni tego nie czują. W Ameryce A, na pewno, no, tak, ale no, nie no, jakby, okay, jakby okay. to było, no jakby to było przyjęte tak, tak. w Afryce. No tak. tak. Myż, jakby to w Afryce no ja, ja właśnie w Afryce po, podobne miałem odczucie trochę w wyspie psów, tak jak już wcześniej no, ja. mówiłem. I na spraw, mhm. że my też tutaj sobie gadamy Afryka, jakby to był kraj, no ale, dobra. No właśnie tak. Może muzyka. Muzyka, oczywiście. Bo już chyba coś. techniczne, chyba wszystkie poszły. Tak, tak, tak. muzyka jest chyba teraz na tapecie u nas. Mhm. A bo, no muzyka, tak, muzyka. Myślę, jest. No i co z tą muzyką? Znaczy ja generalnie mam zdanie jak najgorsze o Akademii Filmowej Amerykańskiej jeśli chodzi o muzykę i, i piosenki jeszcze bardziej. No, piosenki to <laughs> Bo zawsze najbardziej tandetne piosenki dostają nominacje okay. i, i najgorsze z nich wygrywają prawie zawsze. <laughs> Więc nawet jeśli Oj, coś, też ciekawego, się, nawet jeśli coś <laughs> ciekawego się pojawi y, na jakiejś tam szodliście czy jako kandydaci, no to wiadomo, że nie ma szans na nominację. Mm -hmm. y, nigdy mi wybaczę, że ominęli suspirię tutaj. Tak. Y, no ale no, znaczy nie zdziwiło Natomiast to to o ile jeszcze w muzyce czasem coś ciekawego i wartościowego wygra, mm -hmm. no to już w piosenkach to prawie nigdy. Ja, czy nie. Ja cały czas mi, w piosence cały czas liczyłem jednak na nominację dla Suspirium dla utworu. No to, to, jest no taki, to to coś cudownego. Tak, to jest bo. taki utwór, który Ale odkąd, odkąd Patti Smith nie dostała nominacji <śmiech> za piosenkę do Noego, to no. już w ogóle się obraziłem na nich. <śmiech> <śmiech> <śmiech> No ale jeśli chodzi, wracając do muzyki, to, to powiem wam, że, że mnie tutaj kupiła bardzo, o ile, o ile filmu za bardzo nie lubię, to kupiła mnie muzyka do Czarnego Bractwa, do, do Black Klansmana, która wydawało się trochę dziwna, bo ten, ten, ten late motyw właściwie był ogrywany do bólu, ale takie fankujące, właśnie też nawiązujące trochę do to Black Exploitation te, te gitarki bardzo, bardzo mnie to urzekło, jak, jak ta muzyka właśnie odgrywała, jak, jak, jak fajnie współgrała z obrazem. I, no tak, i... to, jest, to jest rzeczywiście taka fajna nominacja. Również Wyspa Psów, nie? Czyli znowu Aleksandr Desplat. Tak, znowu Desplat ale, ale inny Desplat niż ostatnio. Tak, tak, tak, tak. I naprawdę bardzo fajnie zgrywająca się z rytmem filmu i Takim przecież wręcz zabójczym, prawda? Bardzo szybkim i jakoś nawiązująca trochę do, do Japonii, prawda? Tak, tak. Fajna, fajna rzecz też, taka bardzo kreatywna. Mhm. I taka też bardzo, bardzo taka kreskówkowa, Tak, nie? tak Bo bardzo jest właśnie też, to właśnie. Przecież film animowany, mhm. więc, więc ona taka jest, jest taka też i z Jest taka podkręcona właśnie odpowiednio, humorystycznie rzeczywiście. Ciekawy jestem bardzo muzyki Nikolasa Britela do filmu Gdyby ulica Bill umiała mówić, bo powiem szczerze, że nie słuchałem jej. Nie słuchałem jej, bo chcę ją najpierw posłuchać w filmie, jak ona tam brzmi. Ale pamiętając motywy z Moonlight, które są przepiękne, no to jeśli to jest coś zbliżonego do Moonlight, no to myślę, że to jest też, też trafione. Z tego, co słyszałem, to właśnie gdyby ulica Bill umiała mówić, ma bardziej ścieżkę taką właśnie jazzowo blusową niż Moonlight. Co, co słyszałem, dwa utwory i oba, oba słuchałem się w oderwaniu od filmu, którego jeszcze nie widziałem bardzo dobrze. Więc też dobrze rokująca ścieżka dźwiękowa. Czarna Pantera z kolei to, to jest już. <grym> to jest łączenie tych, tych etnicznych, już nie chcę powiedzieć znowu afrykańskich dźwięków z, z hip-hopem. Raz mi się to podobało, raz mnie kuło w uszy trochę, więc no to, to jest taka no, no nie, nie niepewny typ mój tutaj. A Mary Poppins nie, w ogóle nie oglądałem ani nie słuchałem muzyki, więc podejrzewam, że to jest taki klasyczny mm, klasyczna muzyka nawiązująca do, do złotych, złotych czasów Hollywood pewnie. A... Tak i to tak. Prawie żywcem, jakby wzięta stamtąd, także to tak trochę już dzisiaj brzmi trochę dziwnie. No tutaj bardziej no, muzyka, bardziej oparta na piosenkach mm -hmm. poszczególnych, tak, mm -hmm. no więc tak, tutaj trudno nie to wyszczególnić, tak. tak. No ja chyba najbardziej przeżywam brak nominacji dla pierwszego człowieka. Jest Aha, tak, dużo ludzi właśnie przeżywa. I bardzo, bardzo mi się podobała. A, ale, 20 złotych globów ale, wiecie, ale wiecie, że ja na tę muzykę podczas filmu nie zwróciłem za bardzo uwagi. Jakoś ten, w tym pierwszym. A taka ponudz jest najlepsza, wiesz. <grych> tak nie mówią, że jest najlepsza jest ta, której nie słyszysz. Nie uwagi, tak, tak. Ale ja właśnie już oglądając, prawda, no, wczoraj już wiedziałem, się? że mam na, Wie... a czy nie, wiedziałem, Aha. że mam na nią zwrócić uwagę. Ale słuchaj, przecież są tego nie, nie słuchałem i rzeczywiście wydawała mi się bardzo oryginalna i bardzo wybijająca się. Także chwilami była tak bardzo, bardzo, bardzo głośno i troszkę lekko patetycznie, a potem nagle totalna cisza. Tak, więc ja na to zwróciłem uwagę. Yy, za to niestety nie za bardzo pamiętam muzykę z Wyspy, Wyspy Psów i troszeczkę z Czarnej Pantery, bo to już yy, trochę miesięcy minęło, więc no, trudno mi się, aż wypowiedzieć po tej kategorii. Postaram się posłuchać jeszcze przed Oscarami jakieś fragmenty. No to tak? jeśli mogę? No dla mnie największym skandalem to jest brak muzyki z e, Suspirii. W ogóle szkoda, że ten film został całkowicie zignorowany, no ale nie jest to film, film Oscarowy. E, ale mówię, tą muzykę czy piosenki mogli docenić. Natomiast, no e, natomiast I... też tak sobie przypominam z takich ścieżek dźwiękowych z tego roku, które gdzieś mi tam zapadły w pamięć, że także sięgnąłem po soundtrack po filmie. To była muzyka z tego filmu z Redfordem, jak on się nazywał? Gentleman, Gentleman. nie z rewolwerem, ale nie Tak. Tak. tak. Gentleman z rewolwerem? Chyba tak. Mhm. No. no, w każdym razie tam była taka fajna właśnie muzyka, dosyć taka jazzująca właśnie też I, i taka bardzo przyjemna, że już ją w trakcie seansu na nią zwróciłem uwagę i potem sobie gdzieś tam parę razy ten sam trakt posłuchałem. Może nie, nie wiadomo co, ale, ale naprawdę też, też warta zauważenia. A tobie jeszcze zabrakło jakiejś ścieżki oprócz tego first, najbardziej tego firstmana pewnie, nie? Tak jak powiedziałeś. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Ja jeszcze, jeszcze bardzo, znaczy bardzo, właściwie no zwróciłem na to uwagę, chociaż może to nie jest muzyka na Oscara, ale podobała mi się muzyka w Tajemnicach Silver Lake, która nawiązywała bardzo do, do filmów Hitchcocka, ale może nawet zbyt bezpośrednio, żeby, żeby dostać za to nominację, bo to była wręcz, wręcz nie wiem, pastisz tego typu kompozycji Hermana chociażby. A rzeczywiście, z Psychozy, tak? A pioseneczka z Zimnej Wojny? No Zynę, ale to może tak, bardziej jako piosenkę A jak no Te nasze ojoj, dwa 70. <głos> tylko czy to była właśnie. <głos> y, czy to była muzyka oryginalna, chyba nie, prawda? No nie, to pewnie bardziej pod piosenki tak, tak. Y, y, Tam, i pod różne tego, wersje, co... prawda, tej piosenki. No ale to wiadomo, to nie było szans na a nominacje, to, to, to mhm. zupełnie obcjęzyczna piosenka nie miałaby szans. No, tak, ale a myślę, co ciekawe, jak, jak patrzę tak. gdziekolwiek, czy na filmy, przy na IMDb, jeśli chodzi o twórców Zimnej Wojny, to nie ma człowieka odpowiedzialnego za muzykę, więc chyba nie było w ogóle żadnych oryginalnych kompozycji, tylko wszystko to były aranżacje, tak, tak mi się wydaje. No, pewnie, tak, mhm. pewnie tak. No to te piosenki tak, nieszczęsne. Tak. Wiecie co, nie wysadziłem, że to kiedykolwiek to powiem. Mhm. Ale chyba chciałbym, żeby wygrało The <laughs> Bo są tak złe te piosenki w tym roku, że ona jest rzeczywiście najlepsza. Chociaż jak była w filmie, to, to miałem ochotę gryźć fotele, bo nie dałem rady słuchać my, tej muzyki. Mi się ta piosenka <laughs> podobała The Shallow nawet. Nie aż tak bardzo. Ale teraz jak, jak ja jestem w pracy, jestem skazany na Radio Z. To, to już dos, dostaje białej gorączki, jak słyszę ten kawałek. Po prostu tak... Znaczy ja go od czasu filmu w ogóle nie potrafi... słuchałem, ale... A radio ale radio po go potrafi powiem... męczyć jakieś cztery razy dziennie, więc... Wow. Ale zapamiętałem ten, tę linię melodyczną, no bo trudno nie byłoby, jak ona tam była katowana co chwilę no tak. w tym filmie nawet. No i wpada w ucho, to prawda. Wpada w ucho, Wpada w ucho, więc... Tak, tak. A, a jak próbowałem posłuchać tych innych piosenek, no to... Ja też wszystkie inne przesłuchałem raz i nie wiem, jakoś tak średnio. Ale Shallow bardzo lubię, przyznaję. Nie lubię tylko reflenu, kiedy powtarzają to Shallow, Shallow, ale w szczególności początek, o dziwo, kiedy śpiewa Bradley Cooper, mi się podoba najbardziej, ale podoba mi się jeszcze bardziej inna piosenka z tego filmu. Akurat wyleciał mi tytuł z głowy, ale inna piosenka się bardziej. bardziej. No ale widać, była mniej mhm. promowana. Ja, by, ja właśnie byłem przekonany, że tutaj będą masz dwie piosenki z Narodzin Gwiazdy, tak jak było na przykład choćby z Lalalandem, gdzie, gdzie były dwie nominacje, ale, ale no szczęśliwie bądź nieszczęśliwie dostaliśmy jedną. Ciekawym wyborem jest dla mnie piosenka z ballady o Barterze, no to Pasterze jest, To jest zaskakujące, no, prawda? Ona jest w ogóle fajna ta, taka i nie powiem, tak, nie powiem tak. no ale jednak to jest taki troszkę... Kobietiowy utwór i taki... No właśnie, tak. To jest taki wręcz tak, kabaret tak, trochę. No. Zdziwiła mnie bardzo ta nominacja. ale. Ona... No, nie wiedzą przy ta... niej uszy, Tim tak Bierke jak przy Szalą, okay. ale, ale jednak, <laughs> jednak chyba jednak na Szalą jest lepszą piosenką zdecydowanie I taką mm -hmm. bardziej uniwersalną do pod, ponucenia pod nosem. Tej fani, fani rapu pewnie pewnie by zagłosowali na, na Czarną Panterę, bo, bo Kendrick Lamar, ale... To znaczy to nie jest i... zupełnie moja muzyka, dlatego też się trochę od niej odbiłem, ale wydała mi się i tak ciekawsza chyba na drugim mm -hmm. miejscu, nie? Pod względem okay. tych wszystkich, które tu są jestem w stanie uwierzyć, że ona no tak. może się podobać właśnie fanom, aczkolwiek no tak. też się zgadza nie moja muzyka, tak? No w moja tak połowicznie powiedzmy. A, a, a, tej, a tej piosenki z Mary Poppins ani z RBG nawet nie, nie słyszałem. Wiesz co, ja próbowałem, ale nie byłem w stanie do końca tego posłuchać. Z Mary <grym> Ej, może, w filmie, może w filmie to jakoś inaczej się to odbiera, ale tak po prostu na YouTubie to, to masz ochotę to wyłączyć jak najszybciej. No tak, właśnie lepiej działało jakoś w filmie, a tak wyjęta z całości to w ogóle mi się to wydawało dziwna, tak? Dobra, ale myślę, że nie ma co z dłużej siedzieć. Tak, nie ma co piosenka. się rozwodzić nad piosenkami. Yy, także przechodzimy do, do bardziej, yy, że tak się wyrażę, mięsistych tych kategorii, czyli sobie zaczniemy od scenariuszy. Yy, jakie scenariusze mamy tutaj wśród nominowanych już sobie przypominam. Najpierw najpierw scenariusz oryginalny sobie omówmy. No to mamy faworytę Green Booka, Rome, Weissa, mhm. No i jedyna chyba nominacja dla pierwszego reformowanego, tak. który był w pewnym momencie typowany na kilka co najmniej nominacji, ale dostał za scenariusz. Za scenariusz. No i powiem wam, że chyba jakbym z całym szacunkiem do, do Romy czy faworyty, to chyba bym jednak chciał docenić tego pierwszego reformowanego. Bo, bo dla mnie to jest... No, to ciekawe. Bo dla mnie to jest jednak świetnie napisany film. Mimo, że on, on fabularnie popada bardzo czasami kiczowat w, w kicz wręcz i, i takie motywy oderwane od... od, od, od realistycznej całości ogólnie, to to mnie to kupiło właśnie. Jak, jak on jest napisany, dialogi, jak są na przykład podane, jak pierwszy, no nie będę może tam w szczegóły wchodził za bardzo, ale, ale jest, jest taki jeden z pierwszych dialogów w filmie, który między głównym bohaterem, a, a człowiekiem, który jest opętany, że tak powiem, teoriami spiskowymi, które może nie do końca są można nazwać teoriami yy, według tego filmu, ale, ale ta rozmowa jest bardzo dynamiczna, jest świetnie poprowadzona i, i te dialogi brzmią świetnie po prostu. Więc... No w końcu ten film zrobił, no, wyreżyserował też jeden z tych czołowych scenarzystów. Legendarnych no scenarzystów, no także tak. no, pasowałoby, żeby był dobrze napisany. Więc myślę, moim zdaniem świetnie napisany. No ale, ale przy, całym, przy całej sympatii do, do Romy czy faworyty, tak jak mówię, bo, bo to, też, to też są napisane filmy bardzo dobrze. Chociaż... Tak, to są dobre, dobrze napisane rzeczy, chociaż chyba bardziej mi ujęła pod względem literackim faworytem. Mm -hmm. Tam jednak te dialogi aż są takie skrzące się. Tak, no Roma jest minimalistyczna jest... dość pod tym względem. Tak, tak, tak. Także to jest pewnie taki bardziej oczywisty, bardziej oczywisty niż Roma zwycięzca, ale podejrzewam, że ich tak ich wszystkich przegoni. Grup. Tak, tak myślę, że pewnie pewnie Tak to myślę, bo to jest taki najbardziej do przystępny, przystępny, Ale faworytem jest według macharów jednak faworyta i tak? to całkiem A, no spory Tak, tak? No proszę. Tak. No więc ja też jestem Wolałby, za tym, żeby wolałbym, to... żeby faworyta wygrała, ale no jakoś tak boję się, że będzie to Greenbook, Book. No ja nie mówię, że Greenbook miał zły scenariusz, ale, ale mam Mam do niego zastrzeżenia. Mam do niego zastrzeżenia, że jest bardzo nastawiony na mówienie wszystkiego wprost widzowi. No tak, jest taki jednak bardzo schematyczny, tak, tak. tradycyjny to, to jednak. Jest... Ale, jest... ale, ale też się mhm. tak się zastanawiam, na ile mogły zaszkodzić temu filmowi te różne kontrowersje przed nim, a właśnie szczególnie te dotyczące scenariusza Aha. i scenarzysty. No właśnie, tak, i te, te konflikty. I też również, również ten konflikt z rodziną tego. Shirley'a. Shirley'a. Także, także no, no ciekawy jestem, czy to w jakikolwiek będzie miało wpływ. Ja bym chciał, żeby to była jednak ta kategoria, której coś się uda ugrać w faworycie. Bo tak się trochę martwię, że no może w kostiumach, scenografii, ale żeby nie została z niczym. To no no może ja być jeszcze, takim wielkim przegranym. No, jednak faworyta tutaj. Ale aczkolwiek to jest jednak Moc, dużo mocniejsza kategoria niż adaptowane, gdzie A, są troszeczkę ale, jednak, ale wiecie, wydaje że, się, że mniejsze. No tak? chyba tak, tak ale, tak. ale w, jestem w szoku trochę w, z, dla nominacji z, dla Vice, bo, bo nie uważam, że to jest dobry scenariusz No tak, wcale. to tak. Bo on jest, on jest, to, jest, to jest bardzo... To jest bardzo chaotyczny film, który w sumie nie wiem, o czym on chce do końca powiedzieć. Czy on chce, po chce, chce powiedzieć przekrojowo o życiu czynnej, czy, czy, czy chce powiedzieć o, o Iraku, czy o wszystkim po trochu. I nie też. O, kar o karierowiczostwie, no tak, tak. o, o władzy, no tak, no różne no właśnie. rzeczy. Ale rzeczywiście to jest chaotyczny film, wcale nie uważam, że był też dobrze napisany, chociaż no stoi dialogiem. Stoi no, dialogiem, może dlatego, dlatego dialog. oceniony, no. Pewnie Miałem to narracją mhm. Taką fajną na narrację z off. Trz... Znaczy, ja czasami e, tak gdzieś na pograniczu scenariusza i montażu mam takie wątpliwości, że taki sposób opowiadania Makea, który znamy z Big Shorta, e, częściowo właśnie ze scenariusza, częściowo z montażu mi odpowiada. Natomiast jeśli chodzi o scenariusz adaptowany, to, to powiem Wam, że tak. No, no średnio, nie? Znaczy średnio. No ja nie widziałem dwóch filmów, dwóch które mogą być pod tym względem dobre, czyli, czyli Can You Ever Forgive Me i właśnie jak gdyby ulica Bilu miała mówić. Ty pewnie... No Ja czytaś... również tych dwóch nie widziałem jeszcze. Ty Paweł czytałeś książkę, nie? więc mniej więcej wiesz jak ta historia wygląda. Tak? Nie, nie, ja nie, nie, nie czytałem. A, myślałem, czy czytałaś. Okay. Nie. Ona wyszła po polsku, Aha. teraz będzie wznowiona niedługo przez znak, Aha, No właśnie. Ale, ale okay, nie, nie czytałem okay. tej książki. Ale z tego co słyszałem to ona troszkę się zestarzała. Uh -huh. To znaczy dzisiaj ta książka już tak troszkę pachnie myszką. właśnie, ciekawe, jak, na ile wierną no, ekranizacją jest film, czy, czy jakoś to Jenkins współcześnił w wymowie. Zobaczymy. Ja powiem szczerze, że podobał mi się scenariusz yy, ballady A mi też, mi też się, bo to jest mój właśnie faworyt. Naprawdę fajnie, na, fajnie napisany film. Mhm. I pewnie bym się cieszył, gdyby coś dostał. Byłoby to takie miłe, że ten film został dostrzeżony. Tak, tak. I on, i on właśnie jest taki... Chociaż nie wiem, czy tutaj Black Klasman nie może być takim silnym faworytem, bo niektórzy właśnie, niektórzy mówią, że on no, może też namieszać nawet w Best Picture, chociaż no nie wiem, czy to jest możliwe. No pewnie tak. No to gdyby nawet tam mu się nie udało, no to być może właśnie to może być dla niego taka nagroda w cudzysłowie pocieszenia. <grystanie> <grystanie> no, scenariusz często bywa, tak? Tarantino dostaje na przykład tak Scenariusz nagrodę tak. za scenariusz. No, ja, ja nie jestem fanem scenariusza w Black Clansmenie, bo uważam, że Spike trochę tam trochę za daleko poszedł w swoich wnioskach i za bardzo próbował wbić mi do głowy swoje racje. Ja nie, nie lubię takiego uczucia, kiedy czuję, że reżyser nade mną góruje i, i próbuje mi wmówić tak jakby coś. Ja nie mówię, że to, co on tam przedstawia w tym filmie nie jest słuszne, no ale umówmy się, że KKK to nie jest jakiś Trudny, trudny temat do po prostu no, łatwo się bije go, tak? Bo, bo to i słusznie, że się go bije, bo to, bo to bo wiadomo, że ta organizacja nie ma sobie nic za co mógł pochwalić, tak? ale, ale, ale skontrastowanie to, rzekome z, właśnie z, z czarną społecznością jest taka scena w tym filmie, jedna z ostatnich, gdzie jest pokazane przemówienie właśnie w Klanie i, i wśród tych, tego, tego, tej, tej czarnej społeczności. Co, co bardzo łopatologicznie mi to wybrzmiało, a to, jeszcze to było później podsycone tym finałem dokumentalizowanym, właśnie dokumentalnym z, przemówieniach, z przemówień Trumpa. Dla mnie to już było za dużo. Odbiłem się od tego, nie chciałem, nie chcę takich scenariuszy oglądać. No to jest tego typu film. On tutaj, to, to było takie wszystko od początku do końca. Tak, ja jakby On tu niczego nie udawał. Znaczy wprost mówił od samego początku o co chodzi. I jakby tak, no, to nie były znaczone karty. Wolę coś takiego. No to było szczere, to fakt. Niż, tak, niż, niż takie wiesz, takie przekonywanie, taka, taka, takie trochę manipulowanie. Jak, jak w Green Booku na przykład. Że, tak? Tak, to, to, to już wolę, wolę mm -hmm. coś takiego, powiem szczerze. To mnie ujęło, ta jego no szczerość tak. i w każdym razie taki, taki bezkompromisowy. Okay. O, taki bezkompromisowy w tym. I, i to, mnie, mm -hmm. to mnie taki polityczny od początku mm -hmm. do końca. No to jest taki szczery w kurw za przeproszeniem. O właśnie, o to najlepsze mm -hmm. słowo. <laughs> tak. Okej, no... <laughs> okay, no. Też się zastanawiam, że chyba tak na siłę tej kolanem dociśnie to scenariusz do Narodzin Gwiazdy, który, filmu, który już miał... <śmiech> to też dobre Ciekawe, <śmiech> czy <że> teksty piosenek <śmiech> się włączają w scenariusz. <śmiech> no. <śmiech> możliwe, możliwe, bo to już jest historia przemielona przez Hollywood kilk kilkukrotnie co najmniej. Ale powiedzcie mi, bo ja nie widziałem tych poprzednich narodzin hmm. gwiazdy, tych wersji. Tam jest rzeczywiście też taka sama historia? No właściwie tak, no właściwie tak. Tam się detale zmieniają, ale. ale, ale... Aha. Ojejku, to, już ty, to już mnie zniewociliście całkiem do oglądania. Ja widziałem porównanie ze wszystkich wersji tej sceny, kiedy ona otrzymuje nagrodę, a on ją kompromituje. Aha. To rzeczywiście one są bardzo podobne we no tak, tak. wszystkich tak, wersjach. Ja I w tle, lubię, no? Też myślę, że ten że może trochę stracić. Jak się, przez to, że to. to się chciałbym obejrzeć w całości pozostałe wersje i wtedy dopiero to ceń. Wydaje mi się, że może stracić ten film, przez to, że jak mało jest oryginalne. Ale z drugiej strony, jak na przykład się zacząłem zastanawiać, jak wiele na przykład Lady Gaga od siebie dała, no to tak na przykład kiedyś słyszałem, że ona właśnie kryje się za tym makijażem w tych dawnych mm -hmm. piosenkach. No tak, teraz już zmieniła. Face, styl. bo właśnie. Tak, że właśnie wstydzi się swojego wyglądu, że tam niektórzy twierdzą, że jest brzydka, że ma za duży nos i to w tym filmie to czuć, no, więc zastanawiam się na ile jest właśnie no to tego jest takiego trochę tak. tutaj. To jest trochę autotematyczne. To jest, ona, ona na pewno, nawet więc tam... Myślę, że to jest, to jest na plus. No, ona nawet się tam wypowiadała w wywiadach, że to jest po części jej historia w jakimś tam stopniu, że ona się utożsamia mocno z, to, z tą bohaterką. No tak, więc możliwe, że właśnie, że ona też jakoś była zmuszona do tych bardziej popularnych popowych kawałków i tak jak ten producent jej mówi, że bohaterki, znaczy się, żeby wprowadzić jakieś tancerki i to tak trochę wyglądało jak te dawne jej Tak. A teraz właśnie te... Yy, znaczy, no za dużo nie słucham, ale czytałem o tym przy okazji oglądania filmu, że ostatnia jej płyta już właśnie jakaś taka jazzowa tak, tak, była, więc taka... zastanawiam się, czy właśnie nie jest to taka prawdziwa dusza jej, tak jak tej bohaterki, zanim powiedzmy przeszła tą transformację. Więc, Był o niej to, to, dokument tutaj, na Netflixie, który też taki... podejmował ten temat w jakimś tam stopniu. Nawet, nawet ciekawy w sumie. Może pewnie jeszcze jest. To tak ładnie, gładko przeszliśmy do aktorki tak, pierwszoplanowej. W tak. pierwszoplanowej, przecież. dobrze. Grubo, grubo. Nie, no, bo już o tej lady gadzicie. Okay, więc, więc... No właśnie, ciekawy jestem, czy to jest atut, więc, że czy, ona się utożsamia ona... z tą bohaterką, że to jest, czy ona rzeczywiście grała, czy była sobą. Właśnie. No najlepsza jest, kiedy śpiewa. No tak, no, nie wiem, zdecydowanie, to zdecydowanie, ale, ale wydaje mi się, że wcale źle w tym filmie nie wypadła, jako nawet aktorsko. Nie, no pewnie, że no. nie. Ona, ona ma jakieś tam doświadczenie niewielkie w aktorstwie, już tam się pojawiała w jakiś epizodach w poszczególnych filmach, czy nawet w maczecie e, chyba, tak? Tak, w maczecie. W jakimś serialu, serialu American, American, horror American Horror Story. Story tak. Tak, American Horror Story, tam tak. z tego, co wiem, bo nie oglądałem, to miała dosyć dużą rolę, nawet chyba dostała. Jakąś nagrodę coś. dostała. Tak, coś tam dostała na pewno tak. za to. Ja nawet oglądałem jakąś galę, której wygrała nim, czy to nie były Złote Globy. Ja wam powiem, ale to co, mówimy o tych aktorkach teraz? Tak, to jest... tak. zawsze no ja wam powiem, że rzecz, która wkurzyłem Adriana między innymi, jak to powiedziałem, że uważam, że najlepszą rolą z tych wszystkich tutaj nominowanych to jest królowa Anna w, w filmie Faworyta, czyli Olivia Colman, po prostu absolutnie genialna rola, ja byłem ją zachwycony. Nie mogłem uwierzyć po prostu, jak widziałem, co ona tam robi. Jest tam takie niesamowite jedno ujęcie na jej twarz, takie dosyć długie, jak się zmienia bardzo subtelnie nastrój jej. To, to dla mnie to było coś coś świata. Za to jedno ujęcie, za tą jedną, jedną minę, to po prostu dałbym jej Oscara, ale rzeczywiście cała rola jest, jest wybitna. Ale powiem wam szczerze, że dałbym jednak Oscara Glenn Close. Mimo, że uważam, że jest to tak, że jest to może słabsza rola, ale naprawdę, dlatego też zdenerwowałem, zdenerwowałem Adriana tym stwierdzeniem, że no bo zasłużyła już kobieta. Ale wiesz, dlaczego stres zdenerwowałeś? Wiem, wiem, wiem dlaczego. Kwestie budżetowe. Nie, on uważa, że powinno być tak jak w sporcie. jak ktoś jest dobry, to może i co, co roku zdobywać nagrody. Nie, to nie o to chodziło. A nie, na zasadzie, a nie na zasadzie, że wiesz, że, że a dajmy jej, bo jest bo już zasłużyła za całą karierę. Stara jest na mnie długo, umrze i w ogóle nie wiadomo, ile jeszcze będzie grała. Ale rzeczywiście coś w tym jest. I uważam, że to jest skandal, że ona nie ma jeszcze Oscara na koncie, bo to jest jedna z lepszych aktorek w Hollywood. I to jest naprawdę świetna rola, bo to nie jest tak, że dajmy jej, żeby już miała, ale to jest naprawdę znakomita rola, jedna z lepszych w jej karierze. Jedyny minus to to, że może w nie najlepszym mm -hmm. filmie, bo ten film jest taki dosyć przeciętny, chociaż też no na tak. ważny temat, co znowu jeszcze, może jej jeszcze... pomóc, myślę. I powiem, że bardzo bym się cieszył, gdyby Glenn Close dostała, a jeśli dostanie jakakolwiek inna, i nie będzie to Oliwia, poza Oliwią Kolman, no to po chyba nie, nie, nie, nie no raczej tak, za bo, siebie, boję się, bo, się o swój komputer. Pani yy, Aparicio? Dobrze powiedziałem nazwisko? Z Romy? Yy, no, tak, tak. No jest, tak. No, może może no fajnie, jest, jest. Czy nie fajnie, że jest, została doceniona? Tak jak mówiliśmy już wcześniej, że nikt się tego nie spodziewał. No ale czy to, czy to jest rola na Oscara? Moim zdaniem nie. Więc. Tak, a... Moim zdaniem ta... też. Melissa no. ja karty, no nie właśnie, wiem, nie, nie widziałem tego fanem, filmu, ale... Mówi, że, że rząd chyba to, to jest jego, jego numer jeden tutaj, co mnie bardzo też zszokowało. Chociaż on nie widział faworyty jeszcze, jak to mówił. Więc może też dlatego. Ale... A aż trudno uwierzyć, no żeby Melissa McCarthy tak zagrała, ale też słyszałem, że jest świetna. Ale powiem wam, że najbardziej okay. bym nie chciał, żeby wygrała jednak Lady Gaga. Nie tylko dlatego, że nie lubię tego filmu, ale dawać jej Oscara, nie, nie, to już byłaby przesada. Ciężko. Ale ona ani dostanie to nie Oscara, jest... tylko że za ani to nie jest, ani nie jest On taka. Nie ma Oscara za piosenkę wydaje mi się rola. No to niech za piosenkę sobie albo, ma, niech albo, dostanie. Albo przynajmniej miał za piosenkę, za piosenkę nie też nie, nie za rolę. Nie. Znaczy ja myślę, że ona jednak jest dużo lepsza niż ta Jalica Aparicio. Mimo wszystko, mimo że bardzo, bardzo lubię Romę no to jednak aktorstwo no, przynajmniej jej no, nie jest najlepszym punktem. Mm -hmm. Znaczy jest no w porządku, ale nie no jest... tyle. Więc ja bym z tych, e, co ten, widziałem... Ten film nawet na, nie jest specjalowany na aktorstwo. Tak? Tak? nie, to, to... No jest to po prostu to naturalna. Który się tak. na aktorstwie rzeczywiście. No, no tak, no. więc dziwi ta nominacja. A po co mm -hmm. do pozostałych opinii, no to zgadzam się. Oliwia Coleman była kapitalna, mm -hmm. Glenn Close wierzę, że, że jest świetna, bo też nie widziałem jeszcze to naprawdę jest dobra rola. O, tutaj robi taki koncert y, razem z Jonathanem Price'em w tym filmie, ale tu słuchaj, ona przede wszystkim ten film ciągnie, bo tam znowu w tym dalszym planie to są wręcz bardzo słabe role, y, ale tutaj no, Glenn Close rzeczywiście wzbija się na wyżyny i mówię, to jest aktorka, która już dawno powinna mieć skara, więc, więc niech jej wreszcie do cholery dadzą. No tak, no ona, ona rzeczywiście zasługuje, jak nie za to to, to, to za inne filmy. To jest aktorka jednak z dosyć długim stażem i grała w wielu, jakichś tam znaczących produkcjach. No ale ja bym tu jednak nagrodził Oliwie Coleman, która mnie bardzo zaskoczyła, bo ja nie kojarzyłem jej z takim z tak, z tak poziomem aktorstwa. Ja ją pory. bardzo zawsze lubiłem, bo nagrała zwykle jakieś takie ogony w serialach, role mm -hmm. drugoplanowe, no ale zawsze tak cieszyłem się, kiedy się pojawiała na ekranie. Lubiłem mm -hmm. ją. Natomiast to, co tutaj pokazała, to, to, to, to rzeczywiście tak. mistrzostwo. Tak, już wcześniej tak. w Lantimosa w Lobsterze, jak teraz widzę. Tak, w, no w Lobsterze mówię, grała, tak tak, tak. tak, ona grała chyba tam w tym hotelu. Yy, jakąś, kierowniczkę w jakimś, hotelu. Tak, tą tak. kierowniczkę, tak. tak, tak, tak. tak, tak, tak no. A w drugim planie, żeńskim? Powiem szczerze, że tutaj mam lekki zgryz. Bardzo silnie <laughs> obstawiona kategoria, zdecydowanie dwie aktorki z faworyty Amy Adams, która czeka od lat mhm. ale nie chciałbym, żeby Amy Adams za tę rolę dostała no nie, to nie jest zła rola, nie rola nie. wbrew pozorom i bo, bo ją też jest sporo osób która to, które hejtują tę rolę to nie jest zła rola ale wydaje mi się, że trochę by było głupio, gdyby za nią dostała bo z na no, wiele więcej ona grała w dużo lepszych filmach I, dużo lepsze role. Tak, i miała, ma dużo lepsze role na koncie i, i wierzę, że jeszcze dużo przed nią więc spokojnie tak. No Tutaj Natomiast... moim zdaniem pojedynek się odbywa, w, przynajmniej w moim sercu, między Emma Stone i, i Rachel Wild. No mnie podobnie. Obie już mają Oscara, mhm. więc z tych dwóch chyba bym wolał Rachel. Ale powiem wam szczerze, że nie obraziłbym się, gdyby Regina King wygrała. No, ja... Chociaż nie widziałem tego filmu jeszcze. Ja też, ale jest faworytką Bukmacherów. Regina King? No, nie widziałem tego filmu, ale, no nie wiem, może zmienię zdanie, jak już zobaczę, ale ale jakby dostała, to nie. też bym nie płakał. No Chociażby z tego powodu znowu, przepraszam Adrian, że tamte już te Oscary no. mają na okay. koncie. No bo chyba Mariny że... nie, nie bierzemy też pod uwagę. Tak. Na poważnie, nie? Z całym szacunkiem. Tak. Czy w ogóle wydaje, że rola Emmy Stone jest najlepsza w jej karierze? Jako no ja, ja, ja się zgadzam. Ja się zgadzam ja jej w lepszym w lepszym. Lepszej ja kondycji jej nie widziałem. chociaż ja ją lubię ogólnie. W sumie każdy z nią film dla mnie to jest jakiś tam y, y, punkt dodatni. Y, ja bardzo, bardzo lubię. Jej A czkolwiek konano. No... Jednak jest to rola pierwszoplanowa. Tak, tak, tak a tutaj właśnie momencie. wydaje mi się, że ona, że ona jest tutaj równorzędna z pozostałymi paniami w faworycie. No tak, no jakoś trzeba było ustawić, no, żeby, żeby zgardały no dwa Oscary. Więc, więc ja tutaj, jak, jak mam kibicować, to kibicu, kibicuję Emmie. Ale z drugiej strony jest tutaj no? aktorka, która była nominowana... Na globach Claire Foy z pierwszego człowieka, która mnie absolutnie zachwyciła, i brakuje mi jej tutaj. No to prawda. Więc trochę szkoda, że, szkoda. że została okradziona. Tak? błędna była w tym pierwszym człowieku. Wiecie, że jakoś nie, nie tak, zwróciła tak. na nie uwagi. Szczególnie jak w obok Goslinga. <laughs> znaczy. Wiesz, masz Goslinga, która jest taka bardzo. bo to jest taka Dora bardzo... I... No. No, bardzo nie, nie jej chyba. Ale ona. Ona tam naprawdę mhm. cuda robi też tej roli i to jest, to jest kapitalna rola. No. Więc miałbym spory dylemat, gdyby była, czy, czy ona jest lepsza, czy Emma Stone, a tak no, Emma Stone, no, ewentualnie Rachel Weisz. To by w ogóle było fajne, gdyby tak już sobie gdybamy, gdyby właśnie Claire Foy dostała Oscara za drugoplanową, Olivia Colman za pierwszoplanową. Bo w tej chwili będą grały jedną postać Pięknie. w jednym serialu. a, w, a w The Crown a, Netflixa Claire no Foy grała. Tak, Dotychczas do A Olivia Colman teraz przejmuje tak, pałeczkę. Starsza, to tak, już w ogóle postać? Tak, tak, tak to nie by nie już było rację. w ogóle. Ja Nie widziałam tego serialu. <suszałem>. Ale takie hmm. gdybanie. Okej, okay, no to, to przechodzimy do panów w takim razie w, na pierwszym planie. No, no, dla mnie tutaj jest tylko jeden jeden facet, który moim zdaniem zasłużył na Oscara, czyli wigo Mortensen, bo bardzo mi się ta rola podobała. Bardzo w ogóle nie spodziewałem się po nim takiej roli, bo on tutaj się zmienił nie do poznania właściwie i to nie mówię tylko o wyglądzie, o fizycznej jakiejś przemianie, ale on, on, ale on po prostu się stał Włochem tutaj na chwilę. No. To znaczy, ja wam powiem tak, nie, nie smuciłbym się, gdyby Vigo Mortensen wygrał, bo to jest dobra rola i bardzo lubię tego aktora. Ale jednak trochę mi coś nie pasuje w tej roli do końca. Tak, tak. Ona jest taka za bardzo przerysowana, za bardzo taka stereotypowa. I taka stereotypowa bardzo i. No, bo, bo ten film, bo... Jakoś tak trochę mnie to uwiera. No, ale chociaż to jest dobra tak, rola tak, tak, ten i ten jest oczywiście... Oczywiście, ja myślę, że ona taka jest. Właśnie nie tylko. Nie tylko. Wiesz, ten jego akcent, to gestykulacja. No ja okay. wiem, że. Ale to jest takie, no. Nie wiem, dla mnie to jest takie troszkę ta tanie, takie. No dla mnie jest no, też okay, obłędne. Dla błędne. Po prostu jak mówię jakiś ojciec szesny. <grym grym grym grym> idealnie. No fasolny. właśnie, widzisz nawet to, co mówicie, nie? To, to, to też pokazuje, że, że to wchodzi w pewien jakiś taki schemat, nie? To, to co on robi. No, no tak, okaj, no, no jest ale... to jak gdyby no, różne typy aktorstwa no, tak jak tak, na przykład Rami Malek i Christian Bale to no, podobnie grają, także się wcielają w jakąś postać i są tą postacią no tak? Tu, jest, tak, bardzo tu, się tu jest dla mnie tak? dla, no, no, no jest dla mnie Malek to jest właśnie synonim tak. jakiejś takiej niepotrzebnej szarży on, on tutaj robi no Ja podejrzewam, że on pewnie wygra bo takie są lubiane to nie jest to też zła rola no Ja wiem, ale on tu dla mnie wręcz Frediego momentami parodium tak, tak, tak mocno, aż się. No trochę tak. No i też ja wiem, czy... No, takie taki, było założenie filmu. No czy więc... taki Rami Malek to powinien mieć skara w tym momencie swojej kariery? Czy to mu bardziej no, Ale, przyz... ale nie przyznajemy zaszkodzi... za konkretną rolę, pamiętam. Nie no, wiem. To... Słuchaj Adriana. A mimo wszystko dałbym Willemowi default. No to jest też ale, podobna, zada... ale nikt nie widział tej to roli. Jest podobna... To jest podobna nie, <śmiech> ale to jest podobna <śmiech> sytuacja jak z Glenn Close I... No. I poza tym po... słyszy się, że to jest bardzo dobra rola. Gra też, Gra też von Goga, więc <śmiech> tu też moje serce się raduje, więc bardzo bym się cieszył, gdyby William wygrał, no ale pewnie, pewnie z tego znowu nic. Ja bym wolał, żeby za Florida Project wygrał, a teraz przegrał. No tak. No tak, to <laughs> decydowanie. Znaczy ja nie wiem, nie widzieliśmy ja Trinity's też... Gate, się wypowiem na ten temat jak zobaczę, ale w każdym razie na pewno bym nie chciał, żeby Christian Bale wygrał, bo... No i Bradley bo... Cooper, bo wiesz, wszyscy tylko kom... nie Bradley Cooper, on na końcu nie jest. <laughs> no i u mnie na końcu jednak jest Bale. W mimo wszystko. Nie, nie, nie, nie dlatego, że, że, że szatan mu pomagał, ale, ale dlatego, że ta, ta rola jest po prostu... On gra Batmanem tutaj dla mnie. On gada jak Batman o, tak. z Dark Knighta tak. czy z, z trylogii Batmana. On czasami jak się odezwie, po prostu nie słyszałem Cheneya, ani Baila. Nawet, no tak moduluje głos no, tak samo jak tam. Nie? I również jest w masce. Tak, tak, identycznie. Tak. ale wam powiem i to mnie tak wybijało w ogóle z rytmu że dla mnie on jest z on jest tej roli No jeszcze tak Nadrych. wrócę do Wigo Mortensana bo tak trochę narzekałem, chociaż to jest dobra rola nawet bardzo dobra, nie powiem tylko mówię, trochę mnie uwierają niektóre rzeczy no ale też jakby na jego obronę muszę też powiedzieć, że no jednak to jest rola komediowa więc troszkę inaczej trzeba też na to patrzeć, że to, że jest... No tak, tak że ona będzie tak, troszkę bardziej. bardziej tak. to, że jest to, jest to przerysowanie. No to dlatego tylko mówię, że jest dobra, że no dobra, pasuje do tej konwencji, jest to komedia, więc jakoś to tam kupiłem, chociaż mówię, troszkę jakiś taki dyskomfort we mnie pozostał. Woli coś bardziej subtelnego tak, ogólnie. No ale w tym roku no. nie ma subtelnych rolów. No właśnie, to jest to. to. Nie to znamy, to. ile ma depo, ale wszystkie cztery no to były jednak Rolę jest jest no, ja, no bardziej, bardziej tak, raczej szarze. Chociaż powiem wam, że, że ja nawet uwierzyłem w tego Bradley'a kupę jako, jako, jako przechlanego rockmana. Ja, ja mu nawet uwierzyłem. On mi się kojarzył troszeczkę inaczej do tej pory, a tutaj nawet go kupiłem w, taki, w takim wydaniu. Znaczy, ja kupiłem dopiero pod, jakoś tak od połowy filmu, tak? że musiałem troszeczkę się wczuć. Na początku nie, nie, jakoś nie mogłem wierzyć w ich związek, ale jak chyba ta chemia w piosenkach zadziałała między nimi więc dla mnie pozytywnie ogólnie wszyscy czterej pozytywnie Christian Bale chyba jednak najniżej chociaż to też jest moim zdaniem tak 8 na 10 a Vigo najlepszy u mnie tak. Więc może lubię jak szarżuję aktorzy no, no. no jak to jest Mary no, Streep to, to, to niech sobie szarżuje, mi nie przeszkadza. <laughs> okay. A co się dzieje na drugim planie u, u mężczyzn? Mamy coś ciekawego? Kogoś ciekawego? No, ja tutaj znowu, znowu Green Book u mnie króluje, bo, bo Ali, Ali też pokazał się trochę z innej strony niż zazwyczaj. W ogóle wam tutaj... powiem, że on, tak się zastanawiałem nad jego karierą i nad tymi rolami, mm -hmm. w których go widziałem i to są naprawdę bardzo różne role. Każ, naprawdę on potrafi różne rzeczy zagrać i w i każdej z nich jest wiarygodny. Mm -hmm. Podobnie tak, teraz na przykład oglądam ten gola. trzeci sezon True Detective, gdzie gra jedną postać w kilku fazach życia i to, co robi tam na przykład jako ten starzec, to naprawdę można uwierzyć, że to jest stary człowiek i to jest, nie jest zasługa tylko i wyłącznie charakteryzacji. Więc naprawdę jest niesamowity. To, co, go, to, co by tak łączyło te wszystkie role, to chyba jakaś taka, ja wiem, Jakaś taka godność, duma tych postaci. nie Kogo by nie grał, to one są takie, to nie jest wyniosłość, to jest właśnie taka jakaś szlachetność. I to mhm. jest... I, i w tak, Moon nawet na grę tak, jakiegoś gangola właśnie, tak, to, tak. To, to on jest taki charyzmatyczny, że, że yy, i przy tym, tak jak mówisz, szlachetny Róba. jakiś. Tak, tak. Jedynie, co mi w tej roli znowu przeszkadza, ale może to znowu to to, że ten, nie do końca ten Green Book kupiłem, no, chociaż to jest konwencja komediowa, ale to jest taka trochę rola samograj, moim zdaniem. To znaczy, yy, no jest tu bardzo dobry w tej roli, i, i, ale, ale podejrzewam, że no ona, jest, ona jest napisana tak, a nie inaczej. Jest dobrze zresztą napisana i tak wydaje się, że to nie wymagało nie wiadomo jakiego kunsztu, żeby, żeby to zrobić. Ale mhm. mówię, to jest może takie głupie gadanie, nie? Ale, no, ale... Wiecie, wiecie co? A propos, bo mówiliśmy, że on wszędzie właściwie potrafi dobrze zagrać, ale widziałem go ostatnio w Alicie, w Battle Angel i po prostu widać było, że on dostał pieniądze na ten film, zagrał po prostu i poszedł sobie nie wiem, na piwo, czy gdziekolwiek. W Zero jakiegoś widziałem w nim zaangażowania w tą rolę, bo chyba... Może nawet nie, nie czuję film... takiego kina jednak. Tak, tak zdecydowanie. zdecydowanie ja to podejrzewam, było, to że więcej jest nie, takich nie, nie. aktorów, że biorą mm -hmm. takie filmy dla zarobku pewno, i dla popularności, tak. żeby być bardziej rozpoznawalnym wśród innej publiczności. Nie? Tak, to był nawet się nie starał i nawet chyba nie musiał, bo, bo, bo, bo mm -hmm. ten film ogólnie, no, nie, nie, nie ważne, bo to nie na temat jest, ale... Ja bym się najbardziej cieszył, gdyby w tej kategorii ja wygrał myślę. sam Elliot. Bo to jest taka jasna, hmm. naprawdę jasna gwiazda na rodzin Gwiazdy. I to jest jedyna Serio? rola. Tak, tak? Tak, i to jest jedyna rola, która, która mnie w tym filmie poruszyła, spodobała się, wręcz wzruszyła. I naprawdę cieszy, cieszyłem się z każdej sekundy, jakby na ekranie. Ja, taka proszę. mała, wielka rola, taka też niby niepozorna, a naprawdę tutaj. Pod każdym słowem się podpisuje, co mówisz. Dokładnie tak, tak samo. Tak. Także tak? sam Elliot tutaj na Oscara dla mnie, ale boję się, że no niestety nie ja w, ja w ogóle go szczerze mówiąc nie zauważyłem w tym filmie za bardzo. Znaczy no był, bo był i, i po prostu nie wiem, nie, nie, nie, nie, nie przyciągnął mnie w żaden sposób, dlatego zdziwiło mnie odrobinę to, to, co mówicie, no ale widocznie, ale chyba nie jesteście odosobnieni w tym, bo, bo widzę, że, że ludzie rzeczywiście reagują pozytywnie na tę rolę. Ja jakoś, jakoś może... Znaczy on był taki bardziej autentyczny, taki, taki, takim, takim spokojem, takim ciepłem właśnie emanował no tak, z tego ekranu. Prawda. No i rzeczywiście taką ciepło, e ale, tak? ale w pewnym momencie jakoś... W w, tak, emocją, a w pewnym momencie miałem go trochę za antagonistę w tym filmie, ale się okazało, że No bardzo tak, trudno. tak, ale właśnie to jest fajne, że to jest taka postać bardziej złożona albo przynajmniej on tak to potrafił mm -hmm. zagrać. No może tak. I może poza tym taka właśnie bardzo zbudowana na takich na taki bar, takimi bardzo zbudowana takim bardzo skromnymi środkami wyrazu, nie? Nawet no no tak, pojawiało się na jedna, w jednym. W jednym tak, w jednym momencie, ale to jest wszystko takie bardzo stonowane i to mi tym nie ujął. A tym okay. bardziej na tle całej reszty. No tak. może, jakiś... dla, może ta reszta za bardzo przysłoniła mi go po prostu. Mm -hmm. Bo oni grali... Bardzo lubię Adama Drivera. Bardzo lubię aha. Richarda i Granta. Więc nie, nie, nie płakałbym, gdyby oni się kiedyś też doczekali o Oscara w swoich, w swoich tak karierach. Ale boję się, że tak. Adam Driver to wcale nie jest jakaś jego najlepsza no, rola. Zresztą on, on, on Wydaje mi się, że jest właśnie w odróżnieniu do Mahersha, Ali, Ali Alego. Mhm. Gra wszystko na jednym tonie, mhm. zawsze. W tych tak, on zawsze jest i, Adam Draiverem. No, pa, pa, w Patersonie w troszeczkę może próbował to przełamać, mhm. ale generalnie to, to tak no, ma ten swój jeden, jeden no widać, jak bardzo prześwietla się przez swoje role. tak? Widać, że to jest Adam no, Driver, bo On ma tak? bardzo charakterystyczną urodę też, nie? Tak, tak. No tego, tak. do tego, do tego tak... w sposób mówienia. jednak. Mm -hmm. A zapomniałeś, że Sam Rockwell to Sam Rockwell? <grym grym grym> prześwitywał mi busz. Prześwitywał czasami. No więc, ale to znaczy tak. chwilami to była bardziej wiesz, kwestia charakteryzacji, tak? Znaczy mi się podobała ta bardzo ta rola, ale jednak y, jestem przy samym, samie Eliocie. Moim zdaniem to on powtórzył tu swoją rolę z trzech billboardów tylko w garniturze. Zamiast burza. No to ciekawe. Nie, ale grał podobną postać. Rzeczywiście. Tak, takiego wiesz, trochę luzaka, troszkę takiego trochę wiesz... Trochę luzaka, trochę owcy. Tak, tak. Znaczy on był prześmieszny w tym filmie po prostu. Eee, tak jak oni sportretowali Busza. Ja, Jego nieudolność. Nieudolne. Ale ja nigdy Busza nie odbierałem tak no nie, ja tego nie znałem w ten to, sposób. Znaczy tak, mi się wydawał taki poważny facet. Tak jak, on, tak jak bardzo nim kierują e, w tym świecie. Jak on niewiele wie o świecie, to aż byłem w szoku po prostu. Przedstawili to. Znaczy, no nie, nie będę wnikał, czy to prawda, czy nie, bo za mało się znam, ale śmieszyłoby mnie to niesamowicie. <śmiech> no może tak. Okej, okay, dobra, to sobie przejdźmy do reżyserii. No to mamy tu Polaka. No to mamy hmm. Polaka właśnie. I co tutaj, co robić w tej sytuacji? No dałbym mu Oscara, jakby tego nie zabierzał. No. zgarnia i wracamy do domu. No tak, tak, tak. Ale no jest też no jest świetny Landimus Landimus. właśnie. No. Mam nadzieję, że też się kiedyś doczeka Oscara. No Spike Lee czy taki zasłużony film. Ale za okudz... ten film przyznaję. Nie ten Ale nie, film, nie za ten film. Nie, nie. Za ten film nie. Za ten film nie. No. właśnie, Adam McKay myślę, że nie, jednak to nie jest jego część. Nie no, dwu... tu jest Quaron, jest jednak z faworytem i jak najbardziej no To chyba taka, taka kategoria, co jest naj... chyba najpewniejsza, że będzie yy, akurat ten konkretny zwycięzca. Ale gdyby miała być zaskoczenie, to nie obraziłbym się, żeby to był Pablikowski. <laughs> nie, bo trzeba też docenić, naprawdę, to jest kapitalnie wyreżyserowany film, yy, majstersztyk pod względem realizacyjnym. I, I sama ta nominacja jakby. No właśnie, z trzeba przy osiągnięciem... tym. Y, nie, nie powiedziałbym tak, że właśnie.. jej tragedia nie dostaliśmy Oscara. Nie, to jest olbrzymi sukces tej nominacji tak, i już tak, teraz trzeba się cieszyć i tak. nie liczyć na więcej, tak? Tak jak, po prostu, najbardziej. jak się uda, to będzie. Tak, to, to, to super, teraz ja ale... się. Tak, teraz ja się podpisuję no, pod twoim Wcześniej tylko <laughs> sparafrasowałem. Lantimos jest jednak jednym z takich bardziej. No właśnie ja, ja mam go doceń, i, i oryginalnych reżyserów, reżyserów współczesnego mm -hmm. kina. Także cieszy, że jest też dostrzeżony przez takie gremium jak akademia filmowa amerykańska, bo wydawałoby się, że on zupełnie właśnie, do tego grączenia. Mamy Greka Meksykanina, tak. tak. <grychy> no to jest Właśnie gwalda. to jest jedna z takich najbardziej yy, zróżnicowanych. Yy, Narodowościowo, narodowościowo, prawda? Tak. narodowościowo, nomina prawda? Szkoda, że akurat Timos tak, że... musiał na Quarona trafić, tak? No bo mm -hmm. przecież meksykańska tradycja musi być utrzymana. No zobaczymy. No tak, tak. Już, już ma Del Toro, no. prawda? Ma już yy, Oscara. Inaritu ma już ten... był. Inaritu. Ma, ma, ma czy nie ma? Ma, ma. ma, ma. Za, ma za zjawę? Za, za Birdmana ma. Tak. A nie za Ito to może tak, i to tak. i to nawet. Oj, on ma cztery Oscary tylko czy w reżyserie. Tak, reżyser za Zjawę za i za Birdmana, tak. Dwa no, za ostatnio był tak, Del Toro, tutaj wyjątek Chazel, Inaritu, Inaritu, Cuaron, o, to było ostatnio, od 2013 roku poza szazelem, e, sami Meksykanie. A Szazel on, y, on jest, wiem, ale on jest, nie jak bym amerykaninem? A Amerykanin. Też miałem jakieś skojarzenia z Kanadą, ale widocznie nie, niesłuszne. W każdym razie ja bym chciał tutaj, żeby, jak ja bym przyznawał nagrody, to bym jednak Lantimosa docenił za to, że, że idzie pod prąd jednak konsekwentnie. Nawet jeśli jest w mainstreamie, to, to dalej idzie pod prąd. Znaczy, ja bym koniecznie chciał, żeby coś faworyta dostała. Jeżeli wcześniej polegnie mhm. na przykład w scenariuszu, w kostiumach, no to jak najbardziej, tak? Chociaż z drugiej strony, tak jak mówicie, Waron, no, człowiek, orkiestra tutaj w Romie. No. On, on mhm. jest prawie odpowiedzialny za ten film od początku do końca, za, za wiele różnych aspektów, więc, więc poskładał mhm. właściwie go sam to łatwiej mu było tak, reżyserować tak. tych ludzi, bo zamiast mieć bandę ludzi, to samo W obu przypadkach widać, że to są filmy tego reżysera. Znaczy ja słyszałem opinię, że faworycie nie czuć Lantimosa. Ja jak najbardziej czuję. czuję. Jak była ta scena tańca, to ja mhm. po prostu widziałem grecką nową falę, nie wiem, na przykład, no, co prawda to, to nie był jego film, tylko bodajże scenariusz, <głos> ale no, no, wyleciało. gdzie był taki grecki film, gdzie gdzie był taniec? No, był w tle. Był taniec specyficzny, bardzo przecież też. W Boże, jego kle. A ten też uh, Atenberg, no, Atenberg Aten, Lundberg, taki scenę no. tańca. Zaraz zobaczysz, czy tam był jego. Nie, no nie było, nie. ale w końcu wyczuwałem ten w Atenbergu, tak? Tutaj reżyserką było co prawda Sangari, ale wyczuwałem to właśnie ten, tą grecką taką taką, no. Mm -hmm. Szaleństwo, szaleństwo. Nie no, czuć, czuć, nie, czuć. Lan, no, mimo, mimo, że, mimo, że postacie... Jak najbardziej. Oczywiście je, jest to zupełnie inny film tak. niż poprzednie, no, ale jednak Postacie jest jednak nie grają taten, na skraju ten, ten autyzmu, tak jak, tak jak to w jego filmach bywa. Tak i, i jak to ktoś powiedział, że mówią no, do siebie, no, a no, nie tak. do ściany. Ale rzeczywiście, ale to może przez to też No to tak, nie to też to też czuć chyba Ale jednak swojego, no. swojego Ale, ale jednak jego rękę właśnie, Jego rękę, rękę, rękę też tu czuć I, I, i, i, i, i tak, tak, jakiś autorski, autorski tak, jakiś taki tak. Może być tak, że Faworyta i Roma podzielą się nagrodą Za główną kategorię i za reżysera Kto wie Więc, e, więc, no więc Jakby Faworyta wygrała, więc wtedy może Kwaron albo odwrotnie mhm. Chociaż ostatnio na przykład Del Toro zgarnął obie nagrody, tak? No właśnie, no zobaczymy. zobaczymy ja byłem zdziwiony wtedy. Ja jednak, mnie się jednak wydaje, że, że tutaj. No ja, też, Quaron... ja też myślę, że Kwaron No tak, jest absolutnym faworytem, no, tak. ale no takie drugie no. miejsce myślę, że też Lan mm -hmm. A co wygra? Słuchajcie, najlepszy film w końcu. No, no Roma. <grych> ja Dobra. myślę, że tutaj. Ja, ja, ja mam, nadzieję, mam nadzieję. Mam nadzieję, że Roma. Wiecie co, bo boję się, wiecie się, czego boję, tego mm -hmm, głosowania właśnie. preferencyjnego. Bo jednak rola Roma jest na tyle specyficznym filmem, odbyć, no. że boję się, że dla dużej części właśnie tak? Akademii on może, być, tak, on może być nudny. Bo tak, jak ktoś go kupi, to, uh -huh. no to nie, ma, nie ma konkurencji. Nie? Ale boję się, że będzie duża część osób, które, które właśnie nie dadzą uh -huh. go na pierwsze miejsce. A co będzie umacniać taki film, jak na przykład Green Book, który, który znowu jest takim, jak mówiliście, crowd pleaserem, i dla wielu osób to może być drugie i trzecie miejsce, mhm. nie? I yy, yy, nawet dla tych, co Rome gdzieś tam dadzą wysoko, to, to mhm. mogą, mogą go gdzieś tam w czołówce, na drugim no czy tak, trzecim miejscu. Dzięki miejscu temu ubrnąć. może. I wtedy dzięki temu może się okazać, że właśnie wygrałem tak. na przykład taki Green Obym no, był fałszywym prorokiem. No jest to możliwe. <laughs> ale, no ale też Bóg mocno, mocno też obstawiają Black Klansman podobno. No właśnie, ja, ja myślę, że to może być zaskoczenie. Że, to, że ten film wcale nie jest wyłączony z, z, z wyścigów w tej chwili. Mimo, że, że on tam ważnych nagród żadnych gildii nie zdobył. Raczej przepadł tutaj w tym wyścigu. To ja myślę, że on jeszcze może być czarnym koniem. Aha. Może namieszać, może namieszać. No, w każdym razie, wydaje mi się, że nie ma takich zdecydowanych faworytów. No, moim no ja faworytem by, jest Roma. Ja bym chciał, żeby wybrać faworyta. Może jednak. namieszać może, może właśnie na, na, na mieszać. Chociaż klibu, faworyta nie ma szans na ostarę Faworyta. To jest to... Dlaczego? Nie, no, raczej w tej, w tej kategorii, kategorii się nie. To... Dla mnie to jest absolutnie numer dwa. Też, no, u mnie to tak samo około, że odwrotnie. No, ale raczej nie mam złudzeń, że, że, nie, że nie wygra. No bo Boemian rapsy bo mam, bo to... mam nadzieję, że nie, bo to że nie mimo że wygrał by złotego globa, to był jeden z gorszych tak. przyznanego. Mimo że ja film nawet lubię, ale... myślę, że spokojnie, że spokojnie, możemy wykreślić na rodzinie mm -hmm. gwiazdy i Vice. A co myślicie o czarnej panterze? Ona raczej. Dlaczego że mnie no, dla tego miała, filmu wystarczająco nobilitacją było była sama nominacja. I... No tak. Y znaczy, może wygrać na przykład efekty specjalne? W... Efekty specjalnie jest nominowana. No. E, nie, no to nie. No to, no to coś podobnego, tak? Muzykę na przykład, czy... No tak, tak. No, Kategorie, tak, techniczne. Tak, techniczne. Tak, techniczne. Mhm. Ale, ale tutaj Więc... raczej też nie widzę, nie widzę szans dla Czarnej Pantery i moim zdaniem słusznie, bo ja, ten film nie ma dla mnie za wiele dla zaoferowania. No tak, oczywiście. No, generalnie, no oczywiście jak to Oscary, jak to Oscary, no te, te filmy są pełne ważnych tematów aktualnych, y, społecznych. Przede wszystkim dyskryminacja rasowa to, jest, to, to się rzuca w oczy, że, że to cały czas jest temat na topie i cały czas y, może należy o tym mówić i, i się mówi i się docenia. No, co najmniej tak, cztery tak. filmy z tego. naprawdę, w Polsce to pięć y, mm -hmm, poruszają mm -hmm. ten temat. No i jest y, Faworyta i Roma to, to jest też kino powiedzmy feministyczne w jakimś stopniu, chociaż każde in, zupełnie inaczej pojmujące ten, ten feminizm. Tak, tak. No ale też trzeba zauważyć, że Narodziny Gwiazdy, chociaż nie są filmem feministycznym, to, tak. to mają też silnik. Tak, akurę, ale, ale się też, są, też zarzuca, że, że jest skonstruowany ten film tak, że, że w sumie bardzo, bardzo wręcz odwrotnie, wręcz seksistowskie zarzucają, że ten film jest seksistowy. Tak, to no to jest jeszcze, tak jeszcze, jeszcze starość, który tak, odkurzony, tak odkurzony starość. Facet, ra, facet ratuje kobietę, Właśnie, da, prawie jest filmem, jest filmem y, bardzo konserwatywnym w sumie, Green Book y, mimo, mimo tego poruszanego tematu. To nawet nawet mówię, że, że to jest scenariusz. Formalnie jest konserwatywny. No. Tak, ale mówię, że scenariusz jest dosyć nawet przestarzały trochę i trochę, trochę mówi o, tak, o tak, tym... No. Mieliśmy Właśnie. ostatnio taką dyskusję, prawda, w gronie pełnej sali dosyć, tak, dosyć. Tak, że y, mówię gorąco. o segregacji rasowej w, tak, w taki sposób, który nie przystoi mówić w dzisiejszych czasach. No, może, może to było dobre 20 lat temu, się sprawdzało, a dzisiaj już, już, już trzeba bardziej poważniej, że tak powiem, po podać do tematu, nie, nie w formie Cloud Pleasera. No, już nie będę, ja nie będę tutaj wchodził w dyskusję, którą, którą o, kiedy rozmawialiśmy o tym prywatnie, ale, ale no, uważam, że Narodziny właśnie Gwiazdy i Green Book to są reprezentacje jeszcze takiej trochę starej szkoły. Ale to właśnie paradoksalnie może być tutaj w tych rozdaniach do skoro. A ty, Krystian, bo coś mi umknęło tobie, dla ciebie jaki jest faworyt w tym? To znaczy, kogo, kogo, no, ja, kogo byś się najbardziej cieszył? No ja jak najbardziej z Romy mm -hmm. bym się cieszył, ale jak najbardziej jeżeli wygra faworyta, a Roma powiedzmy tam wygra reżyserię to też nie będę zły. Naj, najmniej się ucieszę z Bohemian Rhapsody i Vice. No, no nie widziałem jeszcze czarnego bractwa. No, ale poza tym jak całkiem mocno stawka wbrew temu, co się mówi. Może tak. Yy, nie ma tutaj filmu, który oceniłem bardzo nisko. No. Myślę, mam tak. nadzieję, że Czarne Bractwo też to. Dla mnie nie, są, to, nie, są. Co nie to, są. Co najmniej raz, nie są, dwa, czy trzy. trzy filmy, które oceniłem na pięć. A, a resztę... resztę... Uh. A ja mam... To 3. A ja mam 3-4. Są 3 5. filmy ocenione na 5, 2 na 6, u. 1 na 7 i 2 na 9. Więc... To u mnie zupełnie inaczej. U mnie są dwie siódemki, okay. 3-4 no, ustępki. Czyli, 8, czyli się zgadzasz mniej więcej o, z Akademią. <laughs> nie, u mnie to no, no, co najmniej, co co to najmniej to 4, 4 trafie filmy trafie, trafie. z tej stawki to w ogóle. Znaczy, to dla mnie się wybijają to co tyle. No ale mówię, ile są. Ale to, że jest, to musimy powiedzieć, że to, że Roma dostała tyle nominacji i za najlepszy film, to, to jest naprawdę mm -hmm. graniczy z cudem. Bo, bo tak, gdybyście tak, mi to powiedzieli, wierzyć, pewnie pół, pół roku temu, tam, to nie. bym że, pewnie że to jest, nie uwierzył. Że, Też że bym nie uwierzy. taki film To jest, to to jest niesamowite. Wydaje mi się, że gdzieś obok. No i no podobnie tak. faworyta. Przecież tak, słuchajcie, tak, 10 nominacji. No. Taki film. Także to jest... No to jest właśnie taki mm -hmm. sukces bardzo. kina artystycznego, tak, jak to powiedzieć, z festiwalowego. Przy jednoczesnym docenieniu no to jest Czarnej jakiś Pantery, pewnie. Ja z tego pewnie. No ale dla mnie to. Tutaj, tutaj, tutaj te takiego... dwa filmy bardzo się dla mnie wybijają z tej stawki, właśnie Roma i faworyta. Reszta, reszta jest gdzieś w tle. No ja jeszcze tam ten Green Book no bardzo zgadzam, mi się podobał, tak? ale to jako taki właśnie crowd pleaser yy, gdzieś tam z boku. A, a reszta to dla mnie tak już, już, już, yy, nie, tro, raczej, raczej na nie niż na tak. Ja wam powiem, że dla mnie, wam znaczy, może? dla mnie dużym zaskoczeniem było, może nawet nie tyle, że mi brakuje, ale dużym zaskoczeniem dla mnie było, że tak został mm -hmm. zignorowany pierwszy człowiek, bo kiedy oglądnąłem ten film w kinie, a byłem na nim zaraz po premierze polskiej, to, to sobie stwierdziłem, o to taki typowy Oscarowy mm -hmm. film, no właśnie. a tu się okazuje, że figę, już nie. <laughs> ale to też całkiem, chociaż nie, nie zachwycił mnie jakoś, ale, ale no właśnie, okazuje się, że, że to można się mm -hmm, teraz łatwo tak, tak. Także. Grześkowi pewnie Silver Lake brakuje. No mi bardzo brakuje, ale ja sobie zdaję sprawę, że to jest taki rodzaj filmu, nawet już przy założeniu, że, że Faworyta czy Romat dostały nominacje, to, to, to jednak, to jest zbyt hermetyczne kino. Zbyt gatunkowe nawet, jak na, jak na Oscary. Może brakuje też jakiejś animacji, tak? No ten Spider-Man, skoro tak wszyscy chwalą, no ja nie widziałem osobiście, ale wierzę, że ciekawie by też urozmaicił stawkę. Ja, no, ja, ja bym tutaj Spider-Mana widział na pewno bardziej niż, niż większość z tych filmów, więc wcale bym się nie obraził za, za, za nominację w głównej kategorii dla Spider-Man. No dla mnie też takim dosyć dużym zaskoczeniem było to, że nie mamy nominacji dla wdów McQueena. To był film... Mm -hmm. Tak, też gdzieś tam przepadł, przepadł ten z... film zupełnie. No, zupełnie ominięty całkowicie. został przepadł, a, a nawet aktorskie nominacje i w pierwszym i w drugim planie uważam, że no, nie byłoby wstydu, gdyby były nominowane czy Viola Davis, czy, czy inne z tych aktorek. Tym bardziej, że rzeczywiście gdzieś tam na innych rozdaniach nagród się ten film pojawiał. Y więc Tak, tak, tak. Także to też było trochę zaskoczenie dla mnie. No i ogólnie i, i reżyser, i reżyser już wyróżniony No i reżyser, który już dostał Oscara, nie? Mhm. No dobra, no to chyba sobie omówiliśmy no dosyć y, szczegółowo y, te Oscary. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że, że zdążycie tego, tego wysłuchać jeszcze, jeszcze przed galą, a nawet jak po gali, no to sobie zweryfikujecie czy, czy te nasze tutaj przewidywania i oczekiwania na ile się sprawdziły, na ile jesteśmy dobro, dobrymi prognostykami. Ja się tam nie czuję prognostykiem Fajne za bardzo, ale, ale fajnie tak. wymienić się ja ja różnymi uwagami. Tak. Przynajmniej wymieni się spostrzeżeniami właściwie. Czy się... Spotkamy się w nowej erze filmów, gdzie już filmy nieanglojęzyczne zdobywają Oscar. No, zobaczymy. Nie wykluczone, nie <laughs> Oby. Tak. Oby to był pierwszy krok ku temu, a nie tylko. Także, także dzięki, że, że byliście tutaj z nami przez te prawie trzy godziny i <śmiech> prawie tyle, co Gala nam zajęło, albo i płużej. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Ciekawe, czy też tak, tak. będą na rzeczy. Ależe ile na jeszcze, na Ale chyba. Postaram się jak najmniej. Cze tak. Cześć, będzie w przerwach na reklamę. Może Dobra. piosenkę no. Dobra, do dzięki gary. Wam. No. Tak. Dzięki słuchaczom i dzięki, dzięki Wam. Dzięki, dzięki chłopaki, dzięki słuchacze. Trzymajcie się, cześć. No cześć. Cześć.